No, trzeba jakoś zacząć, Hubercie. No, trzeba, trzeba, tak definitywnie. Jest. Tak jest, mam mniej typowy wstęp. I e... ja, jak my sobie poradzimy bez Piotrka? No, okaże się. Nasi słuchacze ocenią, nasi pierwini tak. słuchacze. E, tak, chcielibyśmy was powitać w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jest to podcast Gierkowcy, przypomnę, na pewno wszyscy wiedzą. I odcinek 42. Dzisiaj tak się złożyło, że nie ma z nami... Też Piotrka, nie tylko Diany, co się stało pewną normą. Nie, oprócz tego rodzinowego odcinka, niestety Piotrka się też nie ma. Tym razem to były sprawy osobiste i yy, no, chcę Piotrowi tu żeby się dobrze trzymał ze swoimi sprawami, że wszystko się jakoś tam ułoży w przyszłości. E, co, no, Hubercie, no musimy też ja. tak. tak, jest, jest Hubert. Yy, jest Hubert Bejda ze mną. Cześć, Hubercie. Cześć, cześć. Nazywam się Dominik Kowalski i. <laughs> Totalnie, wiesz, robimy inny początek, ale dobrze, bo to wie, zawsze jakaś odmiana. Bo Piotrek zawsze się na tego cześć, chciałem tylko uniknąć mm. za wszelką cenę. No, witamy, witamy. Witamy. No Hubercie, no, na pewno to nie będzie jakiś wykopowny materiał, jest nas tylko dwóch. I tak trochę się śmiałem, czy znaczy śmiałem się, mówiłem przed nagraniem, że to jest troszeczkę jak styl Fantasmagierii, jeżeli oni mogą nagrywać, czy Damian może nagrywać Dachman yy, sam plus ktoś. Najczęściej to są różni zmieniające się goście, to my chyba też to możemy robić, więc wiele wskazuje no na to, oczywiście. że damy radę. Włodek tak. Markowicz też nagrywa sam, plus goście. Dokładnie, więc dopóki jedna osoba ma chęć i ma czas, więc to będzie jakoś się kręcić. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, tak trochę może nietypowo, bo najczęściej zaskakujemy powiedzmy tym, co będzie. W tym odcinku chciel, chciałbym, chcielibyśmy, mam nadzieję, że razem porozmawiamy o tym jak udało mi się ukończyć Syberię, to jeszcze nie grałeś, ale, ale gra już masz, więc będziesz mógł się jakoś w przyszłości odnieść do tego. Mam też małą grę mobilną, która, którą zainteresowałem się dlatego, że pragnąłem trochę lepszej przygodówki niż Syberia. Tak trochę zetizuje moje wrażenia. I mam małą grę mobilną z taką, znaczy ogólnie mobilki w tej chwili troszeczkę u mnie mocniej stoją, bo są niewielkie i, i też zapewniają fajną rozrywkę gdzieś tam w przerwach między zadaniami i fajnie mieć bo wiesz jaka jest zeta gier mobilnych, zawsze mamy ze sobą czy to jest konsola, czy to jest komórka, tak? Wolałbym oczywiście mieć te gry na y, konsoli, ale narzekać jakoś bardzo nie będę. Hmm, czyli zaczynamy od zapowiedzi, ciekawie D No tak, bardzo standardowo No właśnie tak, tak wyszło, ale to pewnie Piotrek to uporządkuje jak wróci <grych> A właśnie Ty się, co Ci się będziesz mógł, o czym byś się chciał powiedzieć o tak? E, Chwila o The Defenders, które dostały pierwszy trailer, które w ogóle dostaliśmy w Polsce jako pierwsi dwie godziny przed światową premierą tego trailera, co jest niesamowicie ciekawe i byłem zaszokowany w ogóle, że wiesz, trailer, trailera nigdzie nie ma, a tutaj na temat... Boże, na temat na ekranie e, wrzuca newsa, i mamy trailer, nie? I, i, i takie dlaczego jak w życiu w, ża w żadnym serwisie informacyjnym nigdzie nie ma trailera tylko, tylko w na ekranie e, a poza tym Uncharted Fortuna Drake'a mm, ograłem już wreszcie to jest moja pierwsza gra z turne po ekskluzywach PS4 <gry> Jasne. i na końcu Strażnicy Galaktyki, ale to chyba razem bo byliśmy tak. w, w ogóle w trzy osoby, ale Piotrka nie ma. Yy, nie wiem, czy będziemy o tym mówić bez Piotrka. Zobaczymy. No zobaczymy. Możemy tylko, znaczy na razie przyjmuję, że sygnalizujemy po prostu, że, że byliśmy. Mm. Tom Piotrek tam na Twitterze oczywiście zeznawał, że, że idziemy razem. I, no i to na pewno możemy powiedzieć, że to była fajna zabawa. Może faktycznie zostawmy ten temat na, na, na moment, kiedy wróci Piotrek, bo byliśmy razem, razem się dobrze bawiliśmy na tym filmie, więc Chyba tak będzie najlepiej. Bardzo dobrze. To, to, wiesz to teraz możemy powiedzieć, że spokojnie możecie iść do kina, bo film jest naprawdę bardzo dobry. Tak, jest szalenie rozrywkowy i tak. nie zawodzi absolutnie. Znaczy jest dosyć prosty tak. jak ten, jak lubiliście Strażników Galaktyki 1 to, to jest to samo, tylko dwa razy więcej. No właśnie ja zaryzykuję stwierdzenie, że to jest lepszy film niż poprzedni, że jest fajniejszy. Tak, tak jak powiedziałeś, tak, tak. dwa razy więcej radości także dobra, to przyjmiemy, że wrócimy do tego w kolejnym odcinku, czyli już uh -huh. będziemy mogli coś wrzucić te rozpiski na kolejne. <grym> <grym> czy, czy Hubert najpierw chcesz powiedzieć o Uncharted, czy mam jechać z Syberią, bo ta Sybaria już chyba trzeci raz wypływa na, na naszym podcaście Moment, o The Defenders, tak szybko, szybko. Dajesz, dajesz. Dostali trailer jest zarombisty. ja się naprawdę bardzo jaram. To jest no to, jest to na co czekam od trzech, czterech lat. Od trzech lat chyba? O, od kiedy w ogóle powiedzieli, że będą gdzie reszta seriali z MCU Marvel i, i będzie kulminacyjne The Defenders. No i Jessica Jones to ona zrobi cały The Defenders. Naprawdę, to jest postać, którą uwielbiam, którą uwielbiałem solowo, a na trailerze widać, że będzie jeszcze lepsza w, w, w kulminacyjnym serialu. Tak, i o, obejrzyjcie The Defenders. Ja w ogóle zauważyłem, że to jest wysyp w ogóle tych wszystkich filmów. Ogromny, bo i chyba kolejny tor jest zapowiadany, zdaje się. Oj, wiesz co, wejdź sobie na stronę na Wikipedii Marvel Cinematic Universe i zobacz co, co tam powstało w ogóle to jest, to jest wielka masowa franczyza, która ma w sobie wszystko ma seriale ma seriale Netflixa, ma seriale ABC, ma seriale Foxa, ma nie, Fox chyba nie ma seriali z ale to już mniejsza. ma naprawdę mnóstwo seriali, ma mnóstwo swoich filmów, ma mnóstwo swoich komiksów, ma jakieś dodatkowe dziwne rzeczy i to się rozrosło w ciągu tych 10 lat naprawdę, naprawdę mocno. W następnym roku już są zapowiedziane trzy filmy. W tym Avengers. Nowi. No jest dla, dla fana akurat Marvela to, no, to gor, jest gorący to... okres naprawdę. Tak. Jest powód Wieda... do życia. <laughs> powód dochodzenia do kina. No, z pewnością, znaczy, ale powiedz właśnie, bo tak ja, ja na przykład jak mówisz, Defenders no, nic z tym nie potrafię powiązać. W ogóle nic mi to nie mówi. Przyznaję, że y, troszeczkę tam chciałem coś trochę próbowałem oglądać Jessica Jones, ale, ale jakoś nie chwyciło. Próbuję, spróbuję jeszcze raz. Może to nie był jakiś właściwy okres i, i nie byłem gotowy do tego. Ja, Znaczy już kiedyś ustaliliśmy, że ja, znaczy, każdy z nas ma troszeczkę inne inne preferencje. Ja bardzo ja częściej usiądę do gry niż do serialu po prostu. Jakoś tak się układa, mm -hmm. że, że muszę znaleźć odpowiedni moment. Albo zajęty telewizor. <głos> <głos> Chociaż teraz jest remote play, więc mogę sobie radzić na, na PS4. Albo jakiś inny czynnik, jakiś wyjazd, czy coś. fakt Faktem najczęściej serial oglądam z żoną, więc Siłą rzeczy. Po waszej rekomendacji teraz oglądamy Riverdale i naprawdę chwalę sobie. Moja siostra, co ciekawe, poleca mi znowu znaczy znowu polecam mi to, co o czym mówiliście o tym koniu z depresją. Bojack Jack Horseman, Dokładnie. Także zobacz, że z różnych źródeł dostaję rekomendacje rzeczy do zobaczenia, ale to um... musi być dobre. No, no, najwyraźniej tak, najwyraźniej tak, ale powiedz, właśnie, bo tak dla kogoś, kto nie specjalnie jest, jest rozeznany w uniwersum Marvela, o, czym, o co w ogóle chodzi z tym Defenders? Dlaczego to tak zbudował w tobie tyle emocji? Defenders to jest projekt zapowiedziany przy okazji zapowiedzenia innych seriali Marvel, Marvela z Netflixem, czyli z z Daredevilem, z Jessica Jones z Luke'em Kang'em i z Iron Fist'em i te seriale wychodziły na przestrzeni paru miesięcy Na Daredevil dostał już drugi sezon i Defenders będzie takim kulminacyjnym spotkaniem wszystkich postaci w jednym serialu tak jakby wcześniej wyszedł w filmowym uniwersum wyszedł Kapitan Ameryka, wyszedł Thor wyszedł Iron Man i Avengers też był taką kulminacją to, są, to, jest, to jest dokładnie praktycznie to samo mm, tylko Defenders y, skupiają się bardziej na street level czyli to są tacy bardziej miastowi y, strażnicy nie, nie, nie, to nie są strażnicy całego świata tylko oni walczą z jakąś małą grupką przestępczą w Nowym Jorku i dlatego to jest tak fajne, bo to jest dużo bardziej realne niż, niż sami Avengers, według mnie Hmm, proszę bardzo. No, to już zawsze, zawsze troszeczkę mi się to w głowie układa, tak naprawdę, bo jakoś... No nie da się ukryć, że tego jest teraz ogromna mm -hmm. liczba i... No dla mnie są po prostu ekranizacje komiksów, tak? Jeżeli teraz ktoś nie jest mocno komiksowy, no to nie, nie, nie wszystko może znać, no nie siłą rzeczy, tak. Znaczy wiadomo, że kojarzy się takie podstawowe postacie jak, e, czekaj żebym nie pomylił teraz uniwersum Spidermana, no nie? Każdy kojarzy. Mm, tak, za rok będzie, nie, w lipcu już będzie nowy film ze Spidermanem, też właśnie w no. Marvel Cinematic Universe, czyli w tym ja całym uniwersum A ja właśnie muszę nadrobić poprzednie, teraz Netflix, jak zacząłem e, oglądać. Spidermanów nie musisz drabiać, bo Spiderman będzie mnie, teraz to jest tribut Spidermana. Dopiero go włączają do tego wszystkiego. Aha, okej, okay, okej. Okay. No i teraz weź jeszcze połapcie hmm. w tym, że są jakieś rebooty i wiesz... Właśnie spider-Manów na przestrzeni tych 17 lat było trzech już. W sensie postacie różne, tak? tak? Tak, Trzech Peterów, Parkerów. <grym> Ale to jakby ciągle jest ta sama postać, no nie? Tylko tyle, że się zmienia aktor. Czy to e, jest... Tak, zmienia się aktor i no to są tak naprawdę na nowo odpowiedzialne historie. Z tą mm -hmm. samą postacią. Okej. Okay. Nie no, to już kiedyś ustaliśmy, że on ty, ty często podkreśla, że nasz podcast jest popkulturalno-growy, czy też growy z, z popkulturalnym dodatkiem, nie wiem jak to powiedzieć, czy z naciskiem na gry, jak to było? Jak... Tak, podcast, podcast popkulturalny pop z naciskiem na gry. <głanie> Dokładnie, więc jednak ja nawet też troszeczkę zacząłem nadganiać tą kulturę poza grami, także ja to, ja jestem ciekaw w ogóle, kiedy u nas się na odcinku pojawi jakaś książka. Kiedy, kiedy w końcu zreaktywujemy mm. się książkowo. No, ciekawe, ale dlaczego nie? Jest miejsce. No. Chociaż Jest na miejsce. pewno są, są podcasty tematyczne, które są stricte poświęcone też mm -hmm. drukowanym materiałom, ale faktycznie, jeżeli coś takiego chwyci, coś tam za serce mocno, to warto o tym wspomnieć. Zwłaszcza może jakimiś elementami growymi coś się trafi, nigdy nie wiadomo. Kiedyś nawet wspominałem o tym, że istnieją takie książki interaktywne, no nie? Które mają troszeczkę formę gry. Że możesz wpływać no, tak, na tak, losy tak. historii, nie na, na, na zawiłość. Nie no, fajnie, fajnie. Cieszę się, że coś tam Ci zainteresowało z tych Defendersów. Ja też się zainteresuję, no, bo mówię, zawsze... Jessica Jones to jest, to jest dobry serial, naprawdę. Luke Cage i Iron Fist były mocno średnie, bym powiedział, ale Jessica Jones i Daredevil stoją na bardzo, bardzo wysokim poziomie i to są naprawdę bardzo dobre seriale. I no ja jestem naprawdę ciekaw jak rozwinął The Defenders, bo to będzie taka kulminacja wszystkie postacie się zbiją w jednym miejscu i będą walczyć razem. Okej, <śmiech> okej. Okay, okay. No to może być gratka dla fana, znaczy no, pewnie będzie. Będzie, możecie. będzie. <śmiech> No a tak wspomniałeś właśnie o tym, że, że street level heroes troszeczkę, mm -hmm. że bardziej lokalnie działają. Tak, tak, lokalnie. No to właśnie to, właśnie Stradnicy Galaktyki to totalnie globalne działanie. Oj, nie? To, tak, tak. To jest totalne... Y no, no, w tej części, tak jeszcze nawiążę na chwilkę, to już po prostu popłynęli totalnie. <laughs> już, ale nie będziemy zdradzać, bo to, to warto zobaczyć, tak? tak? To znaczy, to, że to jest, oni działają lokalnie jest też podyktowane yy, tym, że oni nie za bardzo mogą się łączyć z firmami, bo też proces produkcji serialu i proces produkcji filmu jest całkowicie inny i jeżeli mają być w jednym świecie, to nie mogą, być, nie mogą działać globalnie, bo wtedy musieliby ich włączyć do filmów. Okej, okej. Okay, okay. A, bo, a no bo, bo tak. Bo, teoretycznie jest te... um, umówione, że całe MCU dzieje się w jednym świecie, czyli Daredevil działa w tym samym świecie, co Iron Man czy Thor. I oni teoretycznie mogą się spotkać. Praktycznie pewnie tego nie będzie, ale teoretycznie oni są w jednym świecie. A właśnie miałem Cię zapytać kiedyś o to, czy to jest tak właśnie, że oni yy, czy oni działają w jednej rzeczywistości, a wychodzi na to, że tak. Tak, tak. Działają w D&D, w, w ogóle w tych serialach. Jest bardzo dużo takich nawiązań do filmów. Na przykład w Agent of S.H.I.E.L.D., który, którzy też działają w jednym świecie. Oni są bardzo mocno powiązani z filmami. Jak wychodzi jakiś film z MCU, yy, on wpływa bardzo mocno na serial czasami. A to są ciekawe rzeczy, co mówisz. Mhm. Czyli jakby filmy i seriale się przenikają, tak? Eee, to jest ktoś tak, dba to znaczy, o spójność tego, tak w jakimś stopniu. To, tak, tak. Tylko to działa też w jedną stronę, bo serial nie za bardzo przeniknie do filmu. Mm, bo to też jest. Yy, to też jest trochę inna grupa odbiorców. No, no na pewno, na pewno tak. Znaczy, no, i nie odbiorcy ty... niż do serialów seriali mm. tak po prostu masz pewność że fan serialu raczej obejrzy film ale nie masz pewności że fan filmu obejrzy serial więc to działa tylko w jedną stronę eee, i często właśnie na przykład po kapitanie Ameryce Civil War czy po kapitanie Ameryce Zimowym Żołnierzu całkowicie przebudowywali serial pod wydarzenia w filmach no to jest świetne w ogóle Mm -hmm. Dzięki temu, jak ktoś ogląda w jakiejś kolejności sensownej, no to może widzieć y, powiązania i ten. No bo wiadomo, jak coś się wydarzy, to potem będzie efekt w serialu widoczny. No tak, tak, wydarzenie tak. Serialu. To tak, jest dokładnie. fajne, bardzo fajny zabieg. No nie miałem w ogóle świadomości, że tak się dzieje. Także eee, dla mnie to też <laughs> wpływa trochę na te seriale Netflixa, ale w bardzo niewielkim stopniu. Można zobaczyć na przykład wycinek gazety w Daredevilu, który mówi, że była walka o Nowy Jork z Avengersów, nie? Albo ha, fajne, fajne są jakieś takie wspominki, pomniejsze o Avengersach, o Iron Manie, o Thorze, o Hulku w rozmowach po prostu, ale to są jakieś takie pomniejsze wspominki tylko, że coś takiego jest i wszyscy mają tego świadomość. Teraz tak jak mówimy o tym, to też tak mi się skojarzyły te kwestie crossoverów, no nie między, między uniwersami. Bo w grach często występowały, zwłaszcza w biatykach. Nie wiem, czy masz świadomość, że jak były, były na przykład Marvel versus kapką, i, i mieszali e, postacie z różnych tych. Ale dokładnie to jest przykład, kiedy tam postacie z Fighter'a były mieszane. Ale spotkałem się, zdaje się, że e, no mieszanka, e, że a Justice injustice to no, nie jest taki troszeczkę, tak? Bo teraz nie ma wychodzi dwójeczka. Mm, Justice to, to jest, to jest y, chyba tylko DC samo. Samo DC. Tak, to jest sama DC i tam, tam będą różne postacie z DC, ale to jest stricte DC. I to się niewiele nie mhm. z, z czymkolwiek łączy, oprócz tego, że są postacie z DC. Ale samo to jest ciekawe. Ja, ja przyznaję się, że jestem, trochę, jestem troszeczkę zainteresowany, bo nawet y, jedynkę trochę grałem. Prawda, jakoś tam jakąś tam bez mhm. demonstracji nawet rozważam sobie y, zakupić, bo to taka gra, wiesz, na chwilę pogrania to nie, nie przechodzisz jej dla historii. Chociaż taki Mortal mhm. Kombat była świetna historia, a właśnie Injustice y, ma mechanikę z Mortal Kombatu. 10 czy to Kombat 10 który był świetny. No nie, świetne, Wiesz co, ja, ja się w ogóle tym nie interesowałem. Nawet yy, wiem, że coś takiego wychodzi, ale nie za bardzo wiem więcej szczegółów na ten temat. Znaczy była zamknięta beta i, Injustice. Z tego co wiem, Tomek Doktorski jest zainteresowany. Tam kilka razy w CPN-ach o tym wspominał, bo ja nawet nie wiem, czy to już nie wyszło. Muszę to zweryfikować po odcinku. Bo, bo to mm. dosyć gorąco było o tym. Do, do, niestety do bety się nie dostałem, bo Trochę za późno zareagowałem i nie, nie zarejestrowałem, że coś takiego jest. Ale zapisałem się do bety GT Sport, także jestem ciekaw. Ja też, ja też. Ale na razie zero nie odpowiedzi. A tam widziałeś, że były takie pytania yy, o, o to, jak na ile znasz dobrze tak, serię. Tak, tak. Odpowiadałem no, po... uczciwie. <laughs> No bo wiesz, pewnie nie chcą każdego wpuszczać, nie? No. Znaczy, kto ich tam wie, to tak. Ale, ale a propos jeszcze e, właśnie <coughs> Injustice, to ja jestem zaciekawiony, pamiętam jak wpadałem kilka razy do e, do, czekaj, do Level Upu, tam kiedyś Pogradajmy się odbywało, to tam zawsze gdzieś tam e, ta pijatyka była i można było sobie się ten... W ogóle tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy gdzieś się wybrać. Jakoś tak Jestem, tak. Bra brakuje mi takiego wyjścia właśnie gdzieś tam i, i usiąść się przy barze i, i partyjkę w się rozegrać, to jest bardzo fajne i, i jakoś tak mile wspominam te wydarzenia, trzeba się zorientować może to pogradajmy, no nie warto zobaczyć, zresztą mm -hmm. no to jest no, co miesiąc no, no dokładnie, na poprzednim odcinku właśnie tam e, Piotrek i, i e, Ania wspominali o tym, że właśnie byli na takim pogradajmy e, na Prykonie E, tak, ja też byłem, ale to nie było do końca pogradajmy, to było raczej takie zaproszenie na pogradajmy, które się dzieją w waszych miastach, nie? To, A, to okay. było coś takiego. Okay. Tam był A... jakiś temat rozwijany, ale to raczej było w formie panelu. Nie no, tak tak czy siak, tak czy siak. Bar... Możemy polecić no, te imprezy, bo. Znaczy, ty chyba nigdy nie byłeś. Nie, <laughs> to nie, ja mogę polecić. Nie, nie byłem. <laughs> no to powiedzmy, że ja mogę polecić i, i Piotrek nieobecny. Dobrze, dobrze, Hubercie. To nie wiem, czy jeszcze coś tam o tej, trochę tak w dygresję popłynęliśmy, ale to u nas chyba jest standardem, ale wydaje mi się, to jest całkiem fajne. To znaczy, mogę ci jeszcze wspomnieć do, tych, do tego MCU, że w Avengers Infinity War, który które, będzie się, które be, wyjdzie za rok, ma się pojawić 50 postaci z całego uniwersum Marvela. Więc może się tak zdarzyć, że nawet zobaczymy Dardewila. O, proszę. No to już totalny miks, no nie? Tak, tak. Chyba, to nie będzie, to wszyscy, e, chyba nie było Dardewila kinowego. Proszę? Kinowego Dardewila chyba nie było e, Był, ale był bardzo dawno temu i nie był powiązany z niczym i był podobno bardzo zły. Aha, okej. Okay. Nie wiem dlaczego pomyślałem od razu o ekranizacji Wiedźmina, nie wiem. Jakoś tak natychmiast. <laughs> w, sumie, w sumie trochę było podobne. Ojej. No. Ojej, ojej. Nie, to było, wiesz, to było jeszcze przed Iron Manem. Tam oni próbowali coś zrobić z tymi akranizacjami, ale nikomu nie wychodziło. No spoko. No ja, ja jestem ten. W ogóle przez ciebie, kurczę, przez Twoją doktrynację zacząłem ten, myśleć o tym, żeby nadrobić Jessica Jones. Widzisz, co ty ze mną no, robisz? Bardzo dobrze. W ogóle zobacz sobie MCU na Wikipedii i nadrób wszystkie filmy, których nie widziałeś. Nie masz szans, Hubert. Ja, ja wiesz, ja chcę, ja chcę Lords of the Fallen skończyć. Teraz przed nagraniem Takie. rozmawialiśmy chwilkę, że to, taką deklarację moją powiedziałem, że, że chcę kończyć grę i, hmm. i w tej chwili e, zakończyłem e, dwie gry ostatnio, więc uważam no, no, to sukces a mówię, prawie trzecią. To, to wszystko się łączy, tak, w MCU. Wszystkie filmy, jak oglądasz Strażników Galaktyki, to nie za bardzo były jakieś połączenia z MCU, ale jestem pewny, że jeszcze będą. Jeszcze będą połączenia do Strażników Galaktyki. No, byliśmy na, tak naprawdę jako, tak jak to powiedziałeś, że to tylko fani przyszli, bo to była chyba premiera, tak? Tak, tak, to była premiera i, i w ogóle bym zdziwiony, bo wszyscy czekali do końca przez napis końcowy i niewiele u Januszy wyszło. Ale zauważyłeś, mało kto drgnął. Mm -hmm. Było takie niesamowite. Każdy, no. bo, widać, że wszyscy byli przygotowani, co będzie tak, się działo. Tak, tak, Ale wiesz, to za 2-3 dni zaraz się znajdą ludzie, którzy... Napisy końcowe? Po co mi to? Przecież to marwam. No tak, tak. Dziwne, bo kurde, ta franczyza ma już 10 lat, a jeszcze wielu ludzi nie wie, że jest scena po napisach zawsze. Mm, a, bo a, widzisz, ja też ja o tym słyszałem bo po prostu w internecie. No Gdzieś tam wyczytałem, że na Twitterze, czy gdzieś? Zawsze jest scena po napisach, jak oglądasz film z Marvela. No, no po tak, tych bo pierwszych w... napisach i po tych drugich bardzo często jest też. Po no, tych... Bo, jest, po po jak też wszystko. Było. było po Deadpoolu, faktycznie. Tak, tak, była. I to nawet taka z jajem. Oj tak, oj tak. W ogóle teraz sobie powtórzyć powtórzyć sobie Deadpoola, zanim druga część się pojawi. No masy nas czeka dobra, Hubert, no nie? Kurczę, no. jakieś... Żeby tylko życia starczyło na to wszystko, bo... I świetne premiery, przecież... Wczoraj, nie przedwczoraj, wyszedł Prey, no nie w piąteczek. No i gry, tak, gry będą w tym Natwuk. roku e jeszcze, kurczę, zapowiedzą pewnie mnóstwo dobroci na Xboxa. Bo jestem pewien, że zapowiedzą mnóstwo gier na Xboxa, bo teraz nie mają nic. Muszą. No to jest niebywałe, że, że jest tak łyso na tej konsoli. Znaczy, ja, ja jakby nie płaczę nad tym, bo od kiedy jeszcze, od kiedy mam drugą konsolę, to w ogóle problem platform się, znaczy problem ekskluzywów troszeczkę się rozwiązał, no nie? No bo teraz mm -hmm. na PS4 jest tego masę. No i, i, i tych nowych i tych poprzednich, tak? Choćby teraz sięgnąłeś po tą kolekcję na Drake'a, no nie? Także mm -hmm. ja, ja też się przymierzam, bo mm, już w, przy okazji jak e, mówiłem poprzednio z Syberii, to troszeczkę dotknąłem czwórkę i od razu dostałem po łapach, że, że nie powinienem grać ta czwórkę. Nie tylko powinieneś. <laughs> tak, to już y, grzecznie ten, wjąłem płytę z czytnika i tam The Last of Us wróci. Nie no, mówię, Uncharted to jest wiesz, to jest najważniejszy tytuł w PS4 i musisz w to zagrać. Koniec, nie? To jest nie, w, wiem, ogóle jed, w ogóle jeden z najważniejszych tytułów o, o, tamtej generacji. No i wiesz, i to się świetnie naprawdę ogląda jako film. Dla mnie to mm -hmm. jest film z elementami gry. Naprawdę. Tak, ja będę jeszcze o tym mówił. Yy. Okej. Okay. To dobra, to teraz chyba to tak, czy no trochę o kulturce, czy teraz yy, przejdziemy się do gier? No jasne. I, i pewnie tak. nie wiem, czy, czy ten perkon No wiem właśnie, ale tak nie chcę ci to jakby te, te zaburzać, nie? Chcę, żeby mm. też był, żebyś też był zadowolony, nie? Z przepływu materiału. <laughs> nie no, spoko, spoko. E, dobra, to... Czy te, to ja, ja chętnie posłuchałem o tym Natanie Drake'a, a potem powiem o moim o mojej przygodzie z Syberii, która dobiegła końca. Także jedź mm -hmm. z tym Drake'em. Znaczy e, Uncharted mam tą kolekcję Natana Drake'a. To są trzy części. Pierwsza, druga, trzecia. I aktualnie zagrałem w pierwszą część. Przeszedłem całą. Jest dosyć krótka, bo... Całe, przejście całej gry zajęło mi 8 godzin chyba, na łatwym poziomie trudności, na razie grałem na łatwym i pierwsze co się rzuca w oczy to jest gra jest naprawdę śliczna jest, ma 60 FPS-ów, jest naprawdę idealnie śliczna nie ma żadnego ziarna jak było w Quantum Break'u na przykład pamiętasz to ziarno w Quantum Break'u było, było, było, było tak. Tak, yy, taka mgła ciągła mhm. a tutaj jest wszystko idealnie ostre to jest, jest 1080p, wszystko jest idealnie, ostre jest 60 kratek, jest idealnie. I to jest remaster. To jest niesamowite, że to tak dobrze wygląda, chociaż to jest remaster z PS3, a na PS3 wyglądało to tragicznie. Nie wiem, czy widziałeś jakiekolwiek materiały z Uncharted na PS3. Nie, nie, właśnie, yy, byłem przekonany, że nie było tak źle. Wygląda to mega eksplencji. słabo. Ch chyba, że wiesz, ja byłem rozpieszczony tą wersją na, na PS4, nie? Ale jak zobaczyłem, hmm. jak to wygląda na PS3, no to takie, to jest ta sama gra. <grych> jak to? A, a powiedz, Hubert, a ty widziałeś w ogóle t 4 już, tak gdzieś przelotnie, czy nie? Eee, włączyłem tylko i przez eee. chwilę, przez krótki moment i po prostu zbierałem szczękę z podłogi, jak to wygląda, ale wyłączyłem no. szybko. Ja, no ja trochę później wyłączyłem, ale <głos> wtedy powiedziałem, nie możemy grać w Uncharted, mamy grać w Syberię. <głos> tak. Nie możemy grać w Uncharted 4, musimy ukończyć kończyć pierwszą, drugą i trzecią część. Tak, ale wiesz, mówisz o tym, o, tym, o tej oprawie, w tym, o tym zbieraniu dolnej części szczęki z podłogi, mhm. to faktycznie, jak odpaliłem The Last of Us, miałem to samo, ale The Last was też jest Remaster'em. Przecież no jest, jest tak. Ale My... ta gra jest jeszcze piękniejsza. Wiesz, to znaczy, nawet też jest nie... bardziej zamknięta, no nie? Znaczy mm -hmm. obie są zamknięte, ale ta skala wydaje mi się, że skala terenu jest mniejsza, ale mogę się mylić, bo za mało pograłem jeszcze. Mam no Właśnie, to... czekaj. Ty grałeś w 60 czy 30 klatkach w końcu? W 60, z tego co wiem. Bo wiesz, że tam można zmienić sobie na 30 tak, i Tak, tak, jakoś tak ode... odezwał się we mnie duchy Master Race'ów i włączyłem <laughs> 60. Jak mogę, okay. wiesz? No okay. Po tym, jak, jak włączyłem Bioshocka pierwszego w 60 fps jak się o tym dowiedziałem, to też tam nie ma oczywiście stałych 60 FPS-ów, ale to naprawdę robi robotę. I, no i no, no. nie będzie mi mówił, że to nie ma znaczenia. Bo powiem Ci szczerze, że wolę te FPS-y, te, te jest słynne 60 FPS-ów, niż jakieś fajerwerki graficzne. Naprawdę. Wiesz co, ja też, jeżeli gra nie wygląda jak rozmazany pył, bo niestety no, coraz, Break. coraz częściej się właśnie tak zdarza, że gry wyglądają po prostu w ziarnisto, praktycznie wszystko jest rozmazane, nawet nie Quantum Break, bo Quantum Break też, ale ostatnio tak miałem z, z Mass Effectem, Andromedą, tam wszystko było rozmazane. A, a właśnie, kurczę, weźmy o tym nawet. Ja, no. ja w ogóle sobie nie przypominam, żeby tak było. Może jeszcze raz yy, włączę to demo, a demo już mi się wyczerpało. Bo wiesz, włączam Mass Effecta, włączam na drugiej konsoli Uncharted. Jest przepaść po prostu, nie? Bo Uncharted jest idealnie ostre, a Mass Effect jest rozmazany, ziarnisty, mało co widać. W ogóle jak weszłem do jaskini, no to praktycznie nic nie widać. Proszę, proszę. I tu jest problem. Być może przez to, że też na małym ekranie grasz, to bardziej widzisz takie rzeczy. Może ty, jak wiesz, patrzysz z daleka, mm -hmm. to wiele po prostu rzeczy umyka, uchodzi jakoś grze. No Bo no nawet tak, Quantum tak. Break nie drażni mnie z daleka. A tak na chwilę w dygresję wejdę. Quantum Break tak mi ostatnio wrócił jakoś w serduchu wiesz, i rozważam jeszcze raz grać. Żeby eee... inne decyzje sprawdzić, ale mam tyle teraz rzeczy rozgrzebanych, że najpierw chcę pokończyć, ale to, to taka... To graj w Uncharted, wiesz dlaczego? Bo Quantum Break jest duchowym spadkobiercą Uncharted, ja, ja w ogóle się zdziwiłem, ale te gry są tak do siebie bardzo podobne, to jest... A, chodźcie, ale co masz na myśli dokładnie, to jest ciekawe co mówisz. Liniowy shooter, który jest grą przygodową, te gry są po prostu identyczne do siebie. A tam, a tam tylko nie ma takiego historię. zaawansowanego parkuru, no nie tam masz najwyżej, znaczy trochę no było. No tak, w tak Mechaniki są też inne. Tak. Quantum Break ma bardziej rozwinięte mechaniki, ale to jest wszystko. To jest liniowy shooter, który jest od A do B korytarzowy, w którym poznajemy jakąś historię przez kadcenki i, i przez to, co postacie, wiesz, rozmawiają ze sobą. I, i to jest koniec. No to i jest też, to samo. I, i, y i też kascenki płynnie przechodzące w rozgrywkę, no nie? Tak, też tak, tak. To trochę rozpoznawcza. To, to, jako, to są po no... prostu dwie identyczne gry praktycznie do siebie i mi takich gier szczerze brakuje, bo ich jest bardzo mało na rynku. Za mało. Znaczy, no weźmy o tym, jak mówiliśmy o Quantum Break'u, no nie? Że takich zamkniętych historii, no nie? Mhm. Które opowiadają jakąś jest jakaś fabuła, która ma początek i koniec, no nie? A nie, a nie że e, Jaki... w, tak jak w Destiny wskakujesz w poziom, robisz poziom, masz tam jakieś parę słów, ten duch mówi i tyle, no nie? Albo I... wiesz, nawet te, te, ten nacisk na otwarte światy teraz. Przecież, kurde, teraz każda gra ma otwarty świat. Po co? No, nie, nie wiem, czy nawet Prey nie ma otwartego świata. Chyba ma półotwarty świat. Półotwarty, no. Tyle, co mm. w tym demie zauważyłem. Ja go nie ukończyłem jeszcze. Zostawiłem sobie, bo wiedziałem, że teraz... Y czy znaczy, wiedziałem, po, powstrzymałem się przed zakupem, a nie dlatego, że to zła gra, tylko po prostu Piotr kupi w pudełku, to być może od niego wypożyczy, jak skończy, bo to nie jest multiplayer, więc mm -hmm. to może poczekać, a chcę trochę pokończyć gry, wiesz, zwyczajnie. Na przykład chcę skończyć Lords of the Fallen i to jest moje wyzwanie, bo tam idzie mi bardzo, bardzo ciężko. Może powinienem poziom trudności właśnie, tak jak ty robisz, najpierw przechodzić na najniższym, że to żaden wstyd, no nie, po prostu. Nie, jasne, że nie. Ja, Uncharted Bo... na najniższym przyszedłem i. No i poznałem historię, tak? Zrobiłem to, co, czego, co oczekiwałem od tej gry. Rozumiem, rozumiem. Ale rozumiem. wydaje mi się, że tak mi się podobało, że chyba zrobię calaka. Bo to jest tak dobra gra, że jeszcze raz chcę przeżyć tą historię, tym razem z angielskimi napisami, chyba z angielskimi głosami. Z głosem Trybakera. No bo tam ogólnie to, ta lokalizacja jest naprawdę wspaniała. Jest wspaniała, tak. To jest kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć. Boberek jest świetny w tej jedynce, bo jedynkę ogólnie robili trochę później, ten dubbing. Robili, ten dubbing został w ogóle zrobiony specjalnie na potrzeby kolekcji na Drake'a, bo na PS3 nie było dubbingu jedynki w ogóle. Znaczy, więc... Nie było polskiego, nie było polskiego dubbingu, tak? Nie, nie, nie było. Oni zrobili ją specjalnie pod kolekcję Edna Tana Drake'a na PS4. Ten dubbing. No i to też znaczy, to jest fajny zabieg, no nie, bo tyle razy rozmawialiśmy o tym, że ta generacja stoi remasterami, że to wiesz, można już, ma się dosyć remasterów, a one dają coś ekstra, no nie? Mhm. Jeżeli dostajesz lokalizację polską, to, to super. No ale kurde, no wiesz, je, jakbym chciał zagrać w Uncharted, to musiałbym kupić PS3, musiałbym przebolać słabą grafikę, a tak to proszę, mam tutaj wszystkie trzy części za mniej niż 100 zł i... No to znaczy, no ja mam wypożyczone, tak? Ale ogólnie za mniej niż 100 zł. No w pudełku da się kupić. No, Teraz z tak, na tak. aukcję po rozmowie z tobą i tam potem tym dostanie po łapach, że czwóreczki nie tykać, <grym> póki się nie ogra poprzednich. Po tym też pobrałem to demo yy, dwójki. I to Oczywiście wygląda na naprawdę posz... ładnie, nie? To, yy, tak, ba bardzo super. ładnie. Znaczy powiem ci, że też yy, tak jak tak sobie jak grałem, to trochę mi się Max Payne przypomniał, trujeczka. nie wiem dlaczego. Takie te mm -hmm. sek sekwencje w, w, w tym. W Max Payne też był shooterem. Nie? Kurczę, no. Tylko Max no, Payne widzisz, jest taka dobra ty, gra. Tych gier było za mało, tych gier nadal jest za mało niestety. No bo w tamtym roku wyszedł Quantum Break i Uncharted i, i to by było w zasadzie na tyle, co wyszło w ostatnich latach. Mhm. Mm Zgadza się. Ja w ogóle miałem nie dosyć kolejnych przygodówek, no nie dlatego tak y, nieopatrznie kupiłem tą Syberię, no nie? Ale to, mhm. to powiem, jak już będziemy o tym coś tam dalej mówić. Y, jeżeli, też to powiedz coś o tym tym, bo tak, mówisz, że grafika świetna, zresztą ja potwierdzam, bo dwójka też wygląda świetnie, czwórka naprawdę y, wygląda wspaniale. i mhm. Tam kolega y, w pracy rozmawiałem z kolegą, mówi, a tam, że, że to jest taki. Y, że ciągę QTE, QTE, QTE. Ale no to, to nie chodzi w tej grze. <głos> tak, dla mnie to w ogóle jest żadna wada. Absolutnie nie. żadna. To nie jest skillowa strzelanka jakaś tam, czy e, nie to wiem. To jest gra nastawiona na przygodę. Po prostu. Tak, na to, że co chwila e, coś się dzieje dramatycznego, mhm. coś, wiesz, że, że po prostu e, oglądasz to jak film akcji. Tak, dokładnie. Który na masz wpływ, nie? Tak, który tak, jest tak, tak. No, ja, ja mówię ci po tym, jak zobaczyłem tą czwórkę, to nieopatrznie wsiąkłem prawie już. Wiesz, już jakoś. Tylko to mi powstrzymało, że chciałem poznać zakończenie Syberii, i tak to, mi, to spowodowało, że wyłączyłem po prostu tą grę. Ale było widać, jak ciężko się odłączyć, też ma, młodemu człowiekowi od tego było bardzo. Tak. Mówiłam, tak mówiłam, a on tak mówi, a pogaż ten czarty, bo wziąłem wszystkie gry na tą. Na, bo tam na, dział, na działkę wziąłem konsolę, mm -hmm. pogoda była nędzna, więc to tak. No też chciałem Sybarię skończyć i tak mówi, o masz Uncharted, pokaż, pokaż. No i pokazałem i wiesz, dwie godziny gdzieś spękły, no nie? że trochę tej historii tam... No to jest e super historia, która ma wciągać. No, może nie dwie godziny, ale no, nie, no dosyć długo, zanim się oderwaliśmy, bo, bo nasz jakiś posiłek był czy coś to nas uratowało. A to świadczy, że to jest dobra gra i, i ja wcale ja będę bronił, Niech, mi to nie przeszkadzają te Time Eventy, o, o ile są sensowne. W miarę dobrze, dobrze e, tak, i znajdę Ale i o ile są na padzie, który ogarniasz. Bo <grafię <grafię tak, to, ja tak. się tak strasznie męczyłem z QTF w jedynce, że to jest szok. Nie? Naciśnij, e, naciśnij X i ja naciskam e, ten e, kwadrat. <grafię> Ale ja też to mam. Ja jeszcze mam gorzej, bo ja jeszcze raz na tym twoim 3D się sobie gram. A tam przemówkę. jest jeszcze inaczej. <grafię> I tam jeszcze jest inaczej i tam wiesz jak raz nieopatrznie zmieniłem y, schemat sterowania, to nie ogarniałem nic. Mm -hmm. Jak zmieniłem, to już przywykłem, że to A jest gdzie indziej, no nie? Przez chwilę. Okay. Ale, tak jest tak ci powiem śmiesznie, że y, ostatnio dużo grałem na PS4, bo też udało mi się ukończyć tą y, hopę, moją pierwszą hopę w życiu, y, tą y, Nightmas from the Deep Siren's Call dwójkę dobrze mówię, Nightmares, mm -hmm. jest dużo gier, które mają From the Deep w nazwie, wiesz? I to jest takie y, mylące. Zauważyłeś to? Jest Mążle. Terror from the Deep, Creatures from the Deep, to, a to jest Nightmares from the Deep. I właśnie tak już trochę z tym padem, padem się zaznajomiłem, że teraz wziąłem do, od Xboxa w rękę i tak dziwnie było. Ale jednak jest dalej tam to nie jest lepszy. Jest, <laughs> Wiem. jest dużo wygodniej. No i teraz, teraz mam plan, żeby usiąść do Los of the Fallen i po prostu przysiąść ostro i ukończyć, bo też mi ciekawi zakończenie historii. Polska gra, no mo może przed e, dwójką się wyrobię, no bo wiadomo, że dwójka powstaje. E, mm. Dobra, Hubert, coś chcesz dorzucić jeszcze Uncharted? No, znaczy, e, wiesz, tak, to jest, tak, fabularnie. Dorzuć, dorzuć. Fabularnie jest bardzo dobrze. E, słyszałem, że to jest w ogóle najgorsza część z cyklu, ale jeżeli następne części będą dużo lepsze, to ja będę w niebo wzięty, bo Uncharted, Fortuna Drake jest naprawdę dobrą popularnie grą. Jest, jest poszukiwać przygód, jest skarb, który trzeba znaleźć, są przeciwnicy i, i są przygody. I rzadko która gra tak wciąga swoją historią. No, no mnie tak ostatnio wciągnął Tomb Raider właśnie. Tak, tak, szczerze, Tomb Raider... że nie, nie chciałem w nic innego grać. Z Lord's mam inaczej, bo tam mam problem, no nie, ale... W Raidera tak mi się grało płynnie, że, że dokładnie to samo miałem, co ty. Znaczy widzisz, tutaj w narracji trochę przeszkadza taki dysonans, nie? Że z jednej strony jesteśmy podszukamowaczami przygód, a, a z drugiej zabijamy hordy przeciwników. I, I to jest znowu to samo, co było w Tomb Raiderze. Ale w drugiej I części... Nie wiem, jak, nie wiem jak, jak w ją mam Ale w The Rise of trochę to poprawili że tych hord nie było tak wiele, pamiętam. Mm, Mnie męczyło tak, to tak. szczególnie w pierwszej części do tej odświeżonej Definity, w co grałem. Czyli jak zrobili... Właściwie to był, to był reboot serii tak naprawdę, no nie? Mm. Albo takie, wiesz, taki dziwny stosunek do śmierci, bo tam, e, wiesz, zabija się tą hordę przeciwników, a ten Drake w głosie boberka mówi, haha, padłeś, haha, jeszcze jeden, nie? Taki. A... No, ale to chyba pasuje do tej postaci, mi się wydaje. Że on jest taki hardy, taki. Yy, no tak, ale. Taki luzak. <grym> No, ja wiem, Właśnie ja ten wiem. luz mi trochę też przeszkadzał, bo tam potem było takie zdanie, że oho, moi przyjaciele nie żyją. No, trudno, no fajnie. Ojej, no, to faktycznie. No. to grubo, to faktycznie mało przyjemnie. Nie, bo tam samolot się spadł, nie? I ja gdzieś wylądowałem, a Elena pewnie nie żyje. Dobra, idę, nie? Trudno. A właśnie, tak mi się yy, To pozwolić się jakoś wtrącić, bo no, zagrałem tak. się w to demo dwójki i tam pojawiła się kobita, która właśnie z tego co ważyłem po jej, po, po, po jej buzi to ona będzie występować w nowej części, w tym Lost e Legacy Tak, tak, w ogóle e postacie się, trzeba się to łączą. ogrywać. Tak, że to, to jednak jest system naczyń połączonych i trzeba ogrywać e po wszystkie kolei. części, Jasne. żeby poznać postacie Jasne, że po kolei Dlatego dobrze, że dałem dostałem po łapach z tego wynika no, bo wiesz, nie czerpałbyś takiej przyjemności z czwórki, yy, bo nie znałbyś poprzednich części, a potem nie czerpałbyś takiej przyjemności z poprzednich części, bo byś znał czwórkę. I jest problem. Mhm, mm okej, okay, okej. Okay. No, biorąc pod uwagę, że teraz te gry nie są drogie, a akurat mam wypożyczoną od kolegi, no, więc... No, kurczę, no, 100 zł za trzy gry. No, to jest, jak to się mówi, ice a bargain. czy tam <śmiech> <ktoś> mówił. <śmiech> Tylko brać, no nie? tylko brać Właśnie już, już tam na Allegro mam ustawione te timery i będę, będę czatował. Spokojnie można poniżej 100 zł namierzyć. Nawet mm -hmm. folię. Także jak najbardziej. No nie wiem co mam jeszcze o tym powiedzieć. aciki są dosyć proste. Można zrobić. Jest sporo takich dodatkowych opcji jak dla remastera, nie? czyli jakieś próby czasowe czy coś. Tego nie było w podstawie, a, a, a tutaj jest. Są jakieś takie dodatki. Eee, na przykład można zmienić sobie Drake'a na jakąś inną postać. To są takie duperele. ale To bardziej do multi, no nie jakieś no. takie pierdołki. Właśnie multi w ogóle całkowicie wycięli. Z jedynki, dwójki, trójki. Eee, wydaje mi się, że w trójce było jakieś multi. Eee, było na pewno. Ale to co, w sensie, że nie ma opcji? Nie ma, S są tylko single singleplayery w starach a to ciekawy zabieg. Może, może wygaścili ser, Powiem szczerze, jak tak... Nie, nie ale pamiętam, po co to, nie, nie? Bo... nie? no to jest... To tak jak multi w Tomb Raiderze, totalnie bez sensu, no. No. Tam też było, ale po co? W jedynce, tak? Tak, że biegasz no. e, przeciwnikami swoimi, to jest jakiś no. absurd. To, to jest dopiero dysonans, jak biegasz tym, jednym z tych takich e, oprawców, no nie, którzy tam, z którym walczysz. Wiesz co, ra raczej ludzie nie kupowaliby remastera dla, dla multiplayera. Tylko dla singla, nie? Tak, ale ta a teraz gra stoi single player. Tak, więc... a Uncharted 4 ma multiplayera. ma multiplayera. co. No proszę. Ale jakoś y, ja, ja nawet m, nawet w menusach nie zwróciłem na to uwagę, powiem szczerze, jakoś tak szybko chcieliśmy uruchomić. I, i, ale teraz mam przed oczami po prostu jak to uroczo wygląda, jak to jest odpicowana wizualnie gra i że nawet jest, nawet jest mm. synchronizacja ruchu ust do języka polskiego, nie? To są takie rzeczy. To, jak to, o, to, było to jest super, super. No to są, wiesz, nie to jest pierdoła, ale po tym jak y, się przemęczyłem w Syberii z, z tymi scenkami, no to mm -hmm. wiesz, to to, to zwracasz to było, uwagę, to, wiesz. Ta, nie, to było jak uderzenie obuchem w łeb, po prostu, wiesz, takie dostajesz po prostu młotkiem w głowę. Mm. Przepaść, absolutna przepaść. I ten e, dobra, to chyba znaczy, Na pewno będzie temat Uncharted nas wracał. E, tak, przy okazji drugiej, części, część, którą też ogram. Dokładnie, ja, ja e, na pewno e, usiądę do tych gier, to jest pewne. Być może dzięki temu, że nie ogrywamy jednocześnie, no to e, częściej będzie temat dopływał, będziemy mogli mm. na świeżo Kliennie. jakoś tam. Tak. Tak, no bo kiedyś o tym dużo myślałem no nie tak naprawdę jaki powinien mieć profil pod, pod podcast, a tak naprawdę ten podcast jest o tym co nam gra w sercu, no nie w naszych growych sercach i to co obecnie ogrywamy, nieważne czy to jest gra mobilna czy, czy God of War tak, na, na, na wite, no nie, jeżeli Pięknie to, to powiedziałeś emocje. pięknie, to, to powinno być w ogóle w tym w tytule podcastu w sensie w opisie <śmiech> spoko no, bo wiesz, bo się za... ja tak myślałem, kurczę, prey wyszedł w piątek, wa warto byłoby go ograć, no nie a, ale z drugiej strony. A Piotr będzie przecież za tydzień. Dokładnie, więc. Ja będę miał też coś, bo mam Preja no. na PS4 też dzięki uprzejmości kolegi Roberta. No bardzo mu dziękujemy za to wsparcie, bo to jest, to jest super rzecz. Tak. Doceniamy bardzo. To co, Hubert? Czy mogę już przejść do Syberii już chyba ostatni raz? Może jak ty jeszcze ograsz, to powiesz, jak się przemęczyłeś, bo czuwałem, że się przemęczysz. Na ale proszę. Wyczekujcie mojego turne po, po ekskluzywach PS4 w następnych odcinkach. Ale Syberia nie jest ekskluzywem. No nie, ale na pewno będę ogrywał ekskluzywy też. Okej, okay, okej. Okay. A czekaj, bo Red Dead dzisiaj nie wyciągasz, nie? Na kolejną. Nie, odcinek. nie, nie. Red Deda skończyłem, ale chciałbym jeszcze pokończyć pewne wątki poboczne i, i ten. I możemy w następnym odcinku powiedzieć. No to mamy już troszeczkę na następny odcinek fajnych rzeczy zaplanowanych. Do rozpiski będzie w sam raz. Tak, e, no właśnie, pięcioletnia gra. <laughs> nie, nie, żartuję. Hmm, ale, ale od niedawna jest wstecznej. Od, od roku. No, no to nie prawda. Nie, zaraz dwójka wychodzi. W ogóle ja dwójkę biorę na premierę, więc, więc będzie się działo jeszcze. Trzeba się sprężać. Ja jeszcze tak mam z Destiny, no nie, że Destiny nie ukończyłem tych podstawowych jeszcze poziomów. Destiny mnie też ciągnie. Powiem Ci, że, takie zdaniem Bottle Siberii powiem, bardzo bronię się przed zakupem teraz gier pod wpływem chwili, no nie? Bo znowu nabyłem Overwatcha, bo chciałem trochę w multi pograć i nikt nie gra teraz tego Overwatcha za bardzo, nie? Mm, Czyli no nakupowałem no ja, gier. Gra, graliśmy, ale ciebie nie było. No wiem, wiem. No <laughs> właśnie. <słyszałeś>. No. <laughs> nie no, jeszcze znaczy to były inne czynniki, no nie? Ale, ale no, pytanie, ile osób się znajdzie do tej gry w tej chwili? w... Prawie trzy osoby, nie? No, na mnie na razie nie liczy. No właśnie. Więc Overwatch jest skupiony na zapas, ale potrzebowałem takiej gry prostej, ale to hmm. nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić bardziej o tym, że um, jakby um, dalej, chce się dalej trzymać tego, żeby nie brać gier, jak zostają przecenione e, bez zastanowienia. W ogóle a propos tego tak. musimy kiedyś wziąć wide lancy. Ale to jak będą mocno przecenione. No, a, no, ja no, to może na PS4 teraz, bo wiemy, że w poprzednim odcinku bardzo Devi zachw zachw zachwalała wide lancy, więc. więc może z chłopaki... Pogramy. No tak, skoro chłopaki nie chcą grać to weźmiemy na PS4, hmm. się przemęczymy z padem. I, I trudno. z mikrofonami, bo... Oj, bo nie, ja nie mam headseta na przykład. Masz headset do PS4? -ki? Dostałem taką słuchaweczkę. No kolejnych. właśnie, ja tego nie mam i muszę za każdym razem podłączyć podcastowy mikrofon pod PS4. -kę. No mało wygodne. Ale no pro, propsy, że w ogóle działa. No, to jest, to jest fajna funkcja, bardzo fajna. Także na razie powstrzymuję się, bo tak wziąłem e, kilka gier. Wziąłem Destiny w kolekcji tej, e, collection z wszystkimi dodatkami. No tak, ale kurde, jak ty masz to Destiny i nie masz z kim grać, to tak trochę słabo, bo A. samemu w Destiny nie za bardzo jest sens. Ale wiesz, ale wiesz że, że ten, już tam o Destiny kiedyś wspominałem, ale mi się dobrze gra w Destiny samemu, zwłaszcza, że tam zawsze jakiś random się pojawi. Mhm. Zawsze tam, wiesz, wiesz, lecisz sobie i raptem ktoś tam bokiem biegnie, no nie? Jest ja, taki ja, ja bym z chęcią, wiesz, kupił te Destiny, ale... No, ale jeszcze nie. Chyba, że... Hmm, chyba, że... Czekaj. Jakbym kupił podstawową wersję, to bym mógł z sobą grać, czy nie w końcu? Tak, Bo... tak. Tylko, tylko na, nie na wszystkich poziomach. Nie na wszystkich mapach po prostu. Mhm, y okej. Okay. Ale to, to jest fabularnie jakoś zrobione? Znaczy, wiele osób mówi, że to nie ma fabuły, ale to jest tak, że masz po prostu y na... Jakby wybierasz poziomy z listy, ale masz podpowiedź, gdzie powinieneś się udać, bo mhm. troszeczkę są... Ja, ja wyczuwam pewne powiązanie między tymi. Na przykład na początku znajdujemy jakiś rozbity statek innego tego strażnika. Yy, od, jakiś kompleks odwiedzamy, gdzie musimy coś aktywować. Znaczy Jest troszeczkę fabuły, tylko że ona jest tak dużo trzeba wysiłku włożyć, żeby ją e, rozpoznać. Czyli przede wszystkim powinieneś wtedy czytać te e, karty, jak tam na G to się jakoś Grimor, mm -hmm. kart, coś takiego. Nie powiem mm -hmm. że dokładnie nazwy. I tam e, masz opisane kto jest kto i dlaczego, e, dlaczego i jaką rolę pełni, no nie? Znaczy to nie jest, nie jest zła grana, nie? tylko że no, dest po Destiny chyba się ludzie spodziewali czegoś innego, ja tego liczę no, ale na to część. Że w, ludzie mają wtopionych w to godzin. No bo się rewelacyjnie strzela, to jest fakt. To jest fakt niezaprzeczalny. Naprawdę tam co chwila zmieniasz bronię, wiesz, dużo radości daje to strzelanie i ciąg odkrywania, jak dana giwara działa i hmm. no, jest, jest gra bardzo satysfakcjonująca. Jakby, jak to oni, może możesz kiedyś od Piotka... Grać. Od Piotka możesz poszczyć przecież Destiny w pudełku. Ej, ale nie będę miał dodatków. No nie, ale możemy pobiegać. Zobaczyć, co to będzie. Mo może już może. może na Destiny już za późno, no nie? tak pewno na multi. Zaraz dwójka będzie. No we wrześniu, tak? No. No, a nie, to ja, wrześniu. Ja, ja na Destiny na pewno nie kupuję. Sorry. No bo to jest gra, która zje czas, no, nie? która pożre czas na inne rzeczy. Tego no się obawiasz, wiesz, czy to, czegoś innego? Nie, nie za bardzo widzę sens w graniu w, w, w Destiny. W ogóle, wiesz, bo to jest takie to jest taki typowy multiplayer i strzelanie do NPCów i, i to w sumie tyle. No, no, nie da się okryć, to jest dokładnie to. Ale setting jest fajny, mi jakoś ten to science fiction ciągnie, no nie? Chyba, że wiesz, chyba, że cała nasza grupa kupi, no to, no to żeby pograć razem, to jasne, nie ma problemu. Tak, ale to wiesz, to właśnie zakupieniem powinna iść deklaracja gry regularnej, nie? No. To, to, to niemal trzeba jakby zaplanować to i wymusić, to wiesz, to jest ciężki <laughs> temat. A pamiętamy jak było z Forza Horizon, nie? Tak, tak. Chociaż, chociaż tamten multiplayer to taki był em, mało przyjemny do, do zabawy. W Destiny to dużo fajniej działa tam, po prostu się gracz pojawia, wiesz, gdzieś tam. A jak jesteś w no to no to jesteś, no nie? I, i widzisz Polega. Także tutaj... Dobra, ale to tak... Jeszcze pewnie będziemy wracać, no nie? Bo to, to jest tytuł, którego ty nigdy nie zaznałeś. Nie? Ja tylko troszkę mm -hmm. liznąłem yy, i, i był... Jak chorowałem jakiś czas temu o jak grudnia, ostatnio zgrałem tak intensywnie, naprawdę. I powiem ci, że zachwycałem się. Naprawdę się zachwycałem lokacjami... Znaczy później też troszeczkę grałem, tylko nie tak intensywnie, ale jak taki był czas, że tak poziom po poziomie i nawet nie przeszkadzało mi, że byłem na czacie głosowym z innymi osobami, które mówiło, mówiło o innej grze w ogóle. Także... A, okej, okay. ale jakieś randomowe to były osoby? E, nie, nie, to nasze klubki po prostu gadali o czymś innym, a ja grałem w Destiny oni grali w inną grę Aha. i mi było dobrze z tym. Po prostu ja, wiesz, totalny zachwyt, jeżeli chodzi o lokacje. Mimo, że małe, ale wiesz, jak tą grę się odkrywa na początku, to ona się wydaje ogromna, nie? Mhm. Zresztą potem te nowe lokacje, tam ten Wenus, Mars dochodzi, więc jest, jest co zwiedzać, jest co zwiedzać na pewno. Wiesz, to jest taka marka, którą warto się zapoznać, moim zdaniem. No, nie jest wiem, ważne. Mnie nigdy nie ciągnęło do Destiny i nie wiem, czy coś tracę w ogóle. Nie, nie a, a powiedz, się. a grałeś kiedyś w tą y, wersję testową? Tą do siódmego poziomu? Yy, bardzo krótko. W sensie tylko włączyłem, zobaczyłem, że to nie dla mnie i wyłączyłem, nie? O, no, proszę, no to najwyraźniej to nie jest y, no. dla ciebie, do Ciebie skierowane. Dobra, ale to taka dygresja była o... o Duża dygresja. Ty... No, jak zawsze, nie? Jak zawsze. <laughs> Wracając do Syberii. Ukończyłem Syberię. Ukończyłem dwa dni temu. Gdzieś w piątek, y, w piątek, sobotę. W sobotę usiadłem i, i, i zakończyłem, nawet chyba troszeczkę wcześniej, bo przecież widzieliśmy się w sobotę, już grę miałem w, w rękach. Mm. Czy w piątek. Co mogę, co mogę powiedzieć? No mm, Ocena Metacritic 50 punktów y, mówi chyba wszystko. Niestety. Niestety gra y, początkowo zapowiadała się fantastycznie i byłem no, zachwycony y, nową historią, nowymi y, bohaterami, tym, tą taką zapowiedzią y, świetnej przygody, bo zawsze jest stały fajną przygodą. Zresztą to już mówiłem w odcinku urodzinowym o tym. Ale ta gra niestety, no też o tym mówiłem w poprzednim, że taki bobet techniczny, no, którego dawno nie, nie widziałem, naprawdę. Poza tym wspominałem też, że to jest symulator chodzenia i takiego, wiesz, Foresta Gampa i to do, do samego końca się potwierdziło. Po prostu tam się przemieszczasz po bardzo dużych terenach, które są yy, puste. Tak. Że, że masz że takie Oj, są. lokacje, są bardzo rozległe i często musisz łazić po jakichś schodach, gdzie są drętwe animacje, i, i frustrujesz się tym, że ta Kate tak mozolnie po tych schodach łazisz, tak. czasami nie może w nie trafić. Wiesz, du dużo walczyłem z technikaliami, muszę przyznać. Zwłaszcza kiedy działo się coś dramatycznego, no nie? Czyli znaczy nie chcę zadać szczegółów, jakby fabularnie, ale. Dzieje się coś naprawdę niesamowitego, tak? Coś atakuje nas. Wiadomo, w grze przygodowej nie da się zginąć. No, w większości, nie? Że, że nie ma czegoś takiego, że postać ginie, tylko tak jakby cały świat zamraża się yy, i w tym czasie masz dowolną ilość czasu na zrobienie czegoś, no nie? Tak naprawdę. To jest takie syndrom przygodówkowy, tak? No tak takie takiego... no, to jest ta takie ułatwienie. No, to jest takie ułatwienie, że nie ma presji czasu. Mm. Nie, ma nie ma quick time eventów. Ja dochodzę do wniosku, że w takich dramatycznych momentach powinny to być quick time eventy, po prostu. To, że to byłoby takie bardziej imersyjne. A w tej chwili no, y, coś ci atakuje, a ty y, mozołnie łazisz i realizujesz jakieś trzy zadania, no nie? Bo tak twórcy przewidzieli, że y, musisz zrobić trzy czynności, aby to poszło dalej. I ja się przemęczyłem okropnie y, do, do końca gry. Y, no przyznaję, że im dłużej grałem do końca gry się męczyłem, coraz bardziej, coraz bardziej, no i e, zakończenie przyszło nagle byłem niezwykle zaskoczony, że to już koniec historii, zakończenie jest tak skonstruowane, że ewidentnie otwiera e, historię na e, na dokończenie, jej historia nie jest dokończona e, no i mam nadzieję, że jak wydadzą jakiś dodatek fabularny czy to będzie nowa gra, czy dodatek no nie wiem jak to będzie, bo chyba sprzedaż też nie jest jakaś świetna, a wiadomo sprzedaż to się równają środki na development nowej części czy dodatku. To mam nadzieję, że poradzą sobie z technikaliami, bo momentami to, był, to była katastrofa, naprawdę. I jak przechodziłem po jakiegoś wodospadu, to framerate spadał do kilku klatek, no nie? że, że Ojej. przypominały mi się czasy pecetowe, wiesz, kiedy wszystko klatkowało no, to niezbyt dobrze. Dużą krzywdę, wiesz, nawet to jest Izak właśnie na naszym, na Discordzie napisał, pisał, że, że trochę go zniechęciłem do Syberii, ale myślę, że bo wiesz, ja też nie chcę robić krzywdy tej grze i jakby odbierać komuś tą, tą przyjemność gry, na przykład Piotr rozważał na Switcha i też jest już mniej zachęcony <grytania> po moim gadaniu, ale coś w tym jest, bo ta niska cena krytyku to nie wzięła się z sufitu zwłaszcza, że poprzednie części tej gry były ocenione znacznie wyżej, w granicach 80 paru punktów, no nie? A to jest 50, więc to świadczy o dużym średniaku, nie? I nawet, nawet później usiadłem sobie do, do internetu i tak y, mam tak czasami, że jak skończę grę, to sobie analizuję i szukam informacji, jak, jakie emocje mieli inni gracze. Najczęściej na Steamie, tam gdzieś ludzie piszą w komentarzach. Y, to bardzo podobne, że, że zawiedzeni i tylko się upewniłem, że mój odbiór gry był podobny jak innych. Mhm. No, a, a, a wiesz, bardzo wyczekiwałem tej gry, bardzo, bo ja lubię przygodówki. Bardzo, bardzo lubię gry przygodowe, takie w starym stylu, ale yy, wspominałem poprzednio, nie? Że, że w takiej grze nie powinno móc się swobodnie chodzić, bo to są przepalone godziny na łażenie, wiesz, które nic nie wnosi, nie? No ja znam ten ból, kurczę, wyczekiwać jakiejś gry, a okazuje się totalnym krapem, nie? No, tutaj, wiesz, to tutaj nie mogę powiedzieć, że gra jest absolutnie do bani, no bo ukończyłem ją i było kilka takich fajnych, rozruszających momentów w trakcie tej historii, ale jak sobie tak wstecz pomyślę, to dużo więcej emocji przeżywałem w związku z poprzednimi Syberiami. Jakoś tam, tam jakby więc bardziej czułem, że ta historia ma sens, wiesz, że Nasze poczynania, że, że ta podróż, którą my odbywamy, ma taki wielki cel na końcu. Tutaj w ogóle tego nie czułem. Mimo, że też był podobny motyw. No i może gdyby te techniczne aspekty nie były tak schranione, a wierz mi momentami, zresztą jak zagrasz, to chętnie porozmawiam jeszcze o tym, o samych technikaliach, nie? No i Syberia i... powstawała w bólach, nie ewidentnie tak i to bardzo widać no i na przykład wiesz, taki niuanse nie, yy, że filmiki są robione na silniku gry, ale nagrane wcześniej skompresowane, pogorszona jakość i puszczone o czyli, bo ewidentnie wice, no, no obawiam się, że tak, tak to było, nie a co to oznacza, no to oznacza wszystkim to, że nie ma lipsynku do języka polskiego, nie, no bo mm -hmm. to jest wszystko pod angielski zrobione yy, w jakieś no, tam zagadki, no, o zagadek nie będę się czepiał, bo tam ludzie, ludzie pisali, że dosyć łatwe, ale dla mnie trudność polega na tym, że na się ze sterowaniem. Także, że to, o czym mówiłem, no, nie? że normalnie ruszasz lewą gałką postacią, a w zagadce to prawą wybierasz elementy nie? i ciągle, wiesz, mózg ci świruje, bo tak, bo przed chwilą robiłeś coś w taki sposób, a potem robisz w i Nawet widziałem, że niektóre osiągnięcia się opierały na tym, że coś zrobisz za pierwszym razem, kiedy ja się e, użerałem z mechaniką gry, no nie? Z tym, jak coś zrobić, a nie co zrobić. Mhm. Wiele razy tak miałem i nawet jak już miałem rozwiązanie, to się użerałem, żeby to wszystko doprowadzić do końca. Ale satysfakcja jest pewna po zakończeniu i jakoś nie wiesz... No, Wiadomo, możemy tak porównywać. O, teraz wyszedł Prey, kosztuje tyle i tyle, 200 coś złotych, Syberia za 200 no to co ty, Ale... co ty Dominiku najpierw zrobiłeś, kupiłeś Syberię bez sensu. Nie, nie. no wiesz, to, to mi przypomina też trochę Sherlocka Holmesa, który też kosztował 200 zł, a też był taką małą grą, która tam nie domagała, jeśli chodzi mhm. o technikalia. W ogóle to jest też ciekawy aspekt, no nie, że zobacz, taka gra jak Prey, że gry takie duże, premierowe mają podobne ceny, za wyjątkami, no nie, bo seria była mhm. troszkę niższa cena, to też e, powinno zastanowić, nie? Dlaczego jest cena niższa od zł od ceny standardowej konsolowej? Znaczy, czy tej znaczy 2029, tak? Jest a, ta standardowa cena. Wydanie takiej gry bardzo dużo kosztuje i jeżeli gra jest nastanowiona na mało kupujących już jakby z defaultu, to ona też musi trochę kosztować, żeby im się to w ogóle zwróciło. No może tak być. Może tak być. Znaczy, ja mam wrażenie, że oni zrobili e, dużą krzywdę tej serii, tą grą. E, niestety. Bo, wiesz, bo... ja teraz się waham, czy po prostu nie poczekać i nie zagrać z paczami, bo może coś jeszcze spaczują. No, może tak, może tak, ale wiesz, na pewno nie zmienią tego, że są preenerowane filmiki, no nie? No tak, przykład. tak. tak. I, ale mogą i... zmienić frame framerate albo coś. No bo te technikalia, y, wiesz, irytujące. Ja mhm. o tym mówiłem, no. Teraz y, zaraz o nie powiem może, bo to będzie płynne przejście do, do innej przygodówki. Tak byłem zawiedziony tą Syberią, że musiałem zagrać w inną przygodówkę, żeby przekonać się, czy coś ze mną jest nie tak, czy wiesz, czy faktycznie <śmiech> coś nie tak z tą Syberią, bo mm, zagrałem sobie w grę mobilną. Ale tak jeszcze na chwilę zaraz o tym powiem. O, to będzie Silent Age. To jest taka starsza gra na y, platformy dotykowe. tak Na telefony i na tablety. Ale jeżeli... Chodzi o samą Syberię. Żeby tak podsumować. Na pewno nie jest to z, y, totalnie zła gra. Na pewno. Ale obecnie, po tym jak ją przeszedłem, y, mogę ją polecać bardziej fanom. tak. Najpiej, najlepiej y, w ogóle zagrać przy, poprzednie części najpierw. Bo one zawierają sobie dużo więcej y, takiej... Y, jakby to powiedzieć... Więcej emocji. Takiej dobrej, no nie? No Takie, właśnie ja jeszcze nie grałem. No ale to wiesz, teraz masz okazję nawet na mobilnych no. platformach. Ja mam też na tak jakby co dwie części. Może dałoby się ja jakoś zemulować. chyba mam, więc spoko, spoko. A myślisz, że jest dostępna na maka w sumie? E, jest chyba jedynka, bo mam na Steamie, mogę ją zainstalować. No to wiesz, jakbyś znalazł chwilkę po tych maturach, jakbyś będziesz mhm. miał spokojną głowę, to, to jestem ciekaw twoich emocji. Ale oczywiście, jak, jak znajdziesz czas na tą trójkę... Yy, znaczy on, on oczywiście łączy się z poprzednimi częściami, głównie w aspekcie, yy, wiesz, yy, że wspominają o tym Hansie w Albergu z poprzednich części, yy, o, o podróży. Pojawia się też postać z poprzedniej części, yy, dosyć ważna. Także tutaj, no i ci uko Ukole, o których mowa na samym początku, to też jest wątek z poprzednich części yy, kontynuowany. Ale moim zdaniem y, wyczerpałaś ta historia. Jeszcze jest nadzieja w tym, że y, Benła Sokal właśnie mm, coś trzyma w zanadrzu, że oni wypuścili tą grę i zrobili takie a inne zakończenie, żeby y, jeszcze coś tam, do, jakiś jeszcze wykrzyknik postawić. Ja na to liczę, że to nie jest koniec historii. Bo historia się kończy ewidentnie tak, że będzie dalszy ciąg, ale wiesz, no, tak ale... Jak samo w Ricorno, nie. Eee, może będzie będzie ciąg, jeśli, jeśli się sprzeda. Jeśli się sprzeda. No. No. no na razie y, nie wróżę jej dobrej sprzedaży. Nie znam specjalnie liczb żadnych, ale ocenę metakrytyku. No może, może ta wersja na Switcha, tak? Mhm. Czy o ile w ogóle wyjdzie? Bo nawet Piotrek się w sumie zastanawiał ostatnio na odcinku, czy w ogóle wyjdzie ta gra. A co, miała jakieś problemy też? E, nie, nie, choć o to, czy wiesz, to, że jest opóźniona, że nie wyszła jednocześnie, no nie? Czy, mhm. czy w ogóle powstanie, tak? Bo, no, bo niespecjalnie są co? informacje na ten temat. oni nie mogli ogarnąć, nie umieli ogarnąć ps czwórki. to co dopiero ogarnąć Switcha, który jest dużo słabszy wydajnościowo. Mhm. no zgadza się. Tu jest problem. Znaczy, to też z Piotkiem o tym gadaliśmy, to no, takie będzie nawiązanie, że być może... Yy, era takich klasycznych gier przygodowych zwłaszcza na konsolach się skończyła i teraz y, dużo fajniej się gra w hopy od Artifexu chociaż. No ale wiesz, no jeszcze wychodzą takie pomniejsze gry właśnie jak ten Sherlock Holmes, mój ulubiony. Czy... A więc powiedział właśnie młody człowiek? Młody człowiek powiedział, no. że ta gra byłaby znacznie lepsza, mhm. Syberia, gdyby widok był za pleców. A nie ma widoku z zapleców? Właśnie nie, masz stałe kamery. A, no to dziw... A, stałe kamery? Wiesz, że, to się... że masz stałe kamery jak z Resident jest... Evil? No to to jest taki dosyć retro klimat, nie? No tak, ale, ale wiesz, to nie jest gra akcji, więc dlaczego ta postać może swobodnie chodzić? Co mi to da, że ja gdzieś podejdę, nie? Mhm. To mów, jak nie liczyłem, ale gdy policzyć wszystkie te kilometry, które się zrobiło y, przez lokację zwłaszcza jak coś zapomniałeś wziąć albo szukałeś rozwiązania i błąkałeś się bo ja y, nigdy nie gram z solucjami przygodówki jakoś przez lata się ustrzegłem przed tym Robię, zawsze staram się sam rozwiązać ja zrobiłem y, nie, nie wiem, no spróbuję strzelać, ale myślę, że trzy godziny bite spędziłem na chodzeniu lekko Oj. licząc, dlatego to tyle godzin grałem no co, bo... szkoda, że nie grałeś w Sherlocka bo tam było to świetnie w ogóle zrealizowane nie, że... no, mam, wiesz co, mam plan? Yy, teraz mam nową strategię grową, no, je, że będę sobie robił jeden duży tytuł, jakby, i jednocześnie grał w mniejsze gry. Mm -hmm. Żeby nie poświęcać się w całości jednemu. Wiesz, Tutaj... jest mały też. I właśnie o to chodzi. No. Tak, ja m, Będę sobie szukał takich tytułów, żeby mieć coś świeżego i, i coś fajnego przeżyć. A zarazem będę kończył sobie duże gry i właśnie chcę sobie usiąść do tej pierwszej części, która była w Goldzie. Crimes and Punishment. Crimes and Punishment, tak. tak. Ona tylko jest z nią taki problem, że nie jest po polsku, ale ogólnie jest spoko. I chyba też gubi klatki. To chyba dosyć bardziej czy mocniej niż, niż ten nowy Sherlock Holmes. No ale jest on ten jest fajnie desonars, zaprojektowany. No, Te gry, to są takie przygodówki XXI wieku które są bardzo fajnie zaprojektowane. Znaczy, ale wiesz, ale Syberia ma cechy nowoczesnej przygodówki. Przede wszystkim masz y, jakby kontekstowość działań, no nie? Mm -hmm. Że jak masz jakiś przedmiot, znaczy tak, że postać nie podnosi przedmiotów wszystkich, nie tak jak było w, w klasycznych błędnych klikach, nie? nie? ma takich klasycznych y, czasowników, nie? Dobrze mówię czasowniki? Tam wiesz, put, get, talk, coś tam, no nie? Mm -hmm. Na takiej zasadzie. Mm -hmm że musisz łączyć na przykład, że e, musisz położyć gdzieś tam albo po, pogadać z kimś, to wszystko się dzieje naturalnie, nie podchodzisz do postaci, z nią rozmawiasz i masz opcje dialogowe, nie? Także Syberia też to matko, że oni przyjęli kilka takich designerskich e, zabiegów, takich pomysłów, które spowodowały, że ta gra stała się uciążliwa i jestem ciekaw, czy jak będziesz w to grał, będziesz się podobne odczucia, no nie? Być może teraz, jak to mówię, to jakby nastawię Ci na to, będziesz te, na to patrzył bardziej, ale może minie trochę czasu, już trochę ci, wiesz, no. uleci z pamięci to ten. Ale jestem ciekaw, dlatego ci z przyjemnością dostępniłem, żebyś mógł też tą historię przeżyć. Zaczy... Zawsze, zawsze, wiesz, jakby pomyślę sobie, że ten zakup nie był taki bezsensowny, skoro jeszcze ktoś zagra i... Na pewno zagram, jeszcze nie wiem kiedy, może po tym jak przejdę jedynkę i dwójkę. Zobaczymy. No, bo tam można się zaciąć w tamtych grach, ale tamte gry są piękne i, i no szczególnie jedynka, ja byłem zachwycony po prostu. Tylko wiesz, wracając do tych filmików, no, yy, ja uważam, że jak mamy taki, a nie inny rok, to pewne rzeczy już nie powinny mieć miejsca. Moje nie, nie powinno być prerenderowanych filmików. No, Wy, one... Wydaje mi się, że ta gra powstawała w takich bólach, że te prerenderowane filmiki zostały zrenderowane 10 lat temu. Albo 5. Może. I one tak zostały do teraz, nie? No bo to minęło ponad 10 lat, bo to był rok 2012, kiedy wyszła Syberia II. No to już kawał czasu... E, 2002, przepraszam. Mm -hmm. To no. jest, wiesz, to jest y, przepaść y, generacyjna, nie? I, ale, ale wyczuwa się ten ciężar gatunkowy z poprzednich części, tylko jakoś tak... Już mówiłem o tym, a też powtórzę, że w tej grze słabo... Ee, słabo zrobiło przejście w trójwymiar. Jednak to, to tyle na razie chciałem. Tak podsumowując, już to trzeci raz mówię o Syberii, już chyba wystarczy. Nie? Jak, jak jeszcze chyba ty ukończysz... tak, chyba Powiem ci, że mam takie wrażenie, jak zacznę o tym mówić więcej, to zacznę się znęcać nad tą grą, a, a nie chcę tego robić po prostu. Ukończyłem satysfakcję. Kilka zagadek było na świetnych. Mm, kilka takich nierzeczywistych. Trochę, y, było trochę wzruszeń no i, ten, i na końcu ten Dysona jest poważny, także jeszcze, jeszcze wierzę w ten, no. chętnie bym w ogóle książkę przeczytał, którą napisze ten, ten autor, gdyby napisał ten autor, bo on ma ma do historii, ale też te gry ostatnio im tak słabo wychodzą, także mam nadzieję, że studio nie, nie padnie przez tą grę, o tak, <śmiech> bo to różnie bywa, nie, ten cały mikrojc dobrze No już to tobie, to tyle o Syberii już znęcać się nie będę. A, jeszcze mi powiedz, yy, tak. jak długo grałeś i ile czasu ci zajęło zajęło Wiesz Co? Eee, jakieś. No, ponad 20 godzin grałem. Oj, to dużo. Przez długo, ale przez to łażenie, mhm. bo tam nie ma tyle, na tyle gry. Gdybym wiedział wszystkie zagadki, i nie. nie bo zdarzało się, że jak krążyłem yy, pół godziny szukając yy, dalszych podpowiedzi. Mhm. Bo, bo okazywało się na przykład, że jakby wyglądało na to, że mam gdzieś wejść i potem się okazywało, że tam w trakcie filmiku tam jest przestrzeń, no nie, ale w grze nie można było tam pójść, nie, i takie było, że ogólnie to było tak, albo się zacinałem na długo albo leciałem jak burza po prostu, wiesz, zagadka po zagadce były tak niektóre naturalne, że szło szybko a niektóre takie, no to chodzenie chodzenie wygenerowało moim zdaniem ten ekstra czas ale wiesz, z drugiej strony nas, osłuchałem się z fajną muzyką, naprawdę, która tam w serduchu fajnie grała. Yy, no na pewno w, yy, nie żałuję tych spędzonych godzin, to że, absolutnie, absolutnie nie i wiesz, samo to, że teraz w tej grze tyle mogę mówić, no nie, że jakby, znaczy, że ona we mnie zostawiła coś, tak? Kolejna gra, która coś tam zostawia, a nie, wiesz, kolejna strzelanka, że wy, wytłukłeś N wrogów, tutaj jednak jest nacisk na, na aspekt taki i to się sprawdziło jak najbardziej. Pewnie zniechęciłem niektórych słuchaczy do zagrania w tą grę, ale to... Na razie już nie będę jej dręczył. To wiesz, sporo godzin wyszło jak na grę przygodową, nie? Tak naprawdę. No, sporo. Sherlock, Sherlock miał chyba 8 albo 10 godzin. Bo A wiesz, tam zacinałeś się? Nie, nie. Tam... Bo to jest gra przygodowa, która też jest grą akcji w pewnym sensie. To znaczy ona jest tak zbudowana, że... No tam rzadko jest, tam nie masz prawa się praktycznie zaciąć, nie? bo ty jesteś detektywem i po prostu zbierasz te poszlaki, zbierzesz wszystkie poszlaki i idziesz dalej. I... Ale coś mi się przypomniało, wiesz, teraz jak o tym mówimy, gra, której nie ukończyłem, to było Name Criminal Origin. Kojarzysz? Eee, na nie, PC. Nie, nie. Była też na 360. To jest taka gra, gdzie właśnie wcielasz się w detektywa, tylko tam masz takie naturalne rzeczy, jakieś zabójstwa. a też prowadzisz ten... Właśnie ja chciałem to polecić, wiesz? Tak przypomniało mi się, więc od razu mówię. To jest taka gra starsza. Mam ją chyba na PC-ta. Ale ona była na pewno na 360. Może jest we wstecznej bo chyba były dwie części, tylko taka dosyć straszna jest. Tam też są elementy walki wręcz, ale tak mi się skojarzyło z tymi poszlakami, no nie? Że na przykład musisz użyć światła y, tego, ultrafioletowego, żeby zbadać jakieś ślady. Takie, wiesz, takie fajne, interaktywne momenty, nie? Telefon jest fajnie zaprojektowany i tak sobie teraz myślę, że jak, y, jak potrzebne są takie gry, gdzie narracja jest taka bardziej naturalna, nie? I, i działania są takie naturalne a nie, że postać stoi jak kij od szczotki i dopóki nie każesz jej gdzieś pójść, to ona tam będzie stała, no nie? Jest to takie naturalne, nie? Mhm. Mm Ale jeszcze powiedz w tym Sherlocku, bo mówisz, że nie zacinałeś się, tak? E, tak, bo ta gra polega na tym, że jesteś tym detektywem i masz jakąś zbrodnię, czy masz jakiś case otwarty i... I badasz tą sprawę. I z tego, co pamiętam, bo już dawno grałem, yy, rzeczy, których jeszcze nie dotknąłem, a które trzeba dotknąć, podświetlają się po prostu. Masz taki zmysł detektywa. I, i przez to po prostu idziesz, no, idziesz szybko przez tą grę. I największa trudność polega na tym, żeby złapać dobrą osobę. To jest fajne. A, okay. to, to jest fajne w szeroku, że największą trudnością nie jest y, połapanie się w zagadkach, a to, żeby złapać dobrą osobę i żeby mieć dobre zakończenie całej historii. O proszę, o proszę. No zachęciłeś mnie bardzo. Ja tak, ja tą grę pobrałem chyba kiedy w Goldzie była, to było N czasu temu. mówimy o latach. Mhm. I jakoś tak się zbierałem, zbierałem, a nie wykluczone, że do tej gry z żonką właśnie. Czy znaczy, zbrodnia i kara też była bardzo fajna. Mhm. No bo teraz akurat tą twoją kopię za twoim przyzwoleniem pożyczyłem dalej, więc mm -hmm. chwilowo jej nie mam. A jak tylko wróci, tak podejrzewam, że ty miałeś ograną. Jakoś teraz mam fazę na te przygodówki i dlatego właśnie chciałem powiedzieć o mobilnej przygodówce. Tak płynniutko bym przeszedł, bo też nie chcę się przedłużać za bardzo, skoro mamy ograniczony skład. To jest przygodówka o tytule Silent Age. I fajne jest też to, że można pierwszy rozdział zagrać bezpłatnie, gdyż tak twórcy uzasadniają grę, że pierwszy rozdział jest za darmo, a drugi rozdział który tam ma kilka chapterów, jest ta bodajca za 18 zł, więc nie jakiś kosmiczny pieniądz. Nie mało, nie dużo, tak bym powiedział. No, czasami wiesz, paczka kryształów do jakiejś gry kosztuje więcej mm -hmm. i dostajesz tylko walutę w grze. Tutaj masz pełnoprawną grę. W sumie to Usiadłem do Silent Age dlatego, że po pierwsze już dawno chciałem tej gry usiąść, a nie da się ukryć, że to było takie płynne zejście, przejście. Przejście z Syberii do innej przygodówki, yy, która jest w dużej mierze oldschoolowa, czyli też mamy statyczne tła i yy, yy, postać sobie stoi i każde iść w dane miejsca tam idzie i, w, i, i mamy kontekstowe akcje. Yy, ale ma tak niezwykły urok i no, autentycznie nie mogę, się nie, mogę się, nie mogę się doczekać zakończenia. W tej chwili bardzo usilnie starałem się przed nagraniem skończyć, ale pojawiło się kilka tam utrudnień w grze, kilka fajnych zagadek. Ale już jesteś e... przy tym drugim epizodzie, tak? Przy tym tak, płatnie. przy drugim. Tak, tak, tak. Nie okay. słuchaj, to było instabaj. Po prostu zakończyłem pierwszy Mówię, kurczę, jakie to jest dobre, jadę dalej, wiesz, klik, poszło. Mhm. Nawet się nie zastanawiałem dużo, czyli musiało tam u mnie dobrze zagrać, no nie? Mhm. Sama gra jest y, przedstawiona w takiej trochę stylistyce retro. E, o, to nie jest oczywiście 3D, to jest gra 2D i chwalę za to, bo do gatunku przygotowkowego to po prostu się sprawdza fenomenalnie. E, nie można postacią chodzić swobodnie, kolejny plus bo to, wiesz, na ekranie dotykowym to byłby koszmar dodatkowy, nie? Wyobrażasz sobie te mm -hmm. sterowanie na ekranie, to byłby dramat. No tak, no sterowanie akurat w przygodówkach na ekranach dotykowych musi być dostosowane do ekranów dotykowych. Tak, i ta gra jest dostosowana. Ona ewidentnie powstała z myślą o, e, o ekranie dotykowym tak, nawet zagadnie. To nie jest żaden port, nie? To jest... Nie, nie, to grana... jest natywna gra. Tak, tak to jest gra, telefon. która powstała stricte e, małego studia z tego, co wiem. Fire Games, się nazywa. Mm pierwsze co uderza y, jakby, jak uruchamiasz są, ja, ja cię bardzo zachęcam zobaczyć tą grę bo nawet, jak możesz pierwszy rozdział zobaczyć chociaż wiesz, stylistykę tak y, liznąć, to jest taka retro y, bardzo proste y, bardzo prosta grafika z takim dużym urokiem wiesz, że ona nie jest pikselowata ona jest w pełni wektorowa ale po prostu jak widzisz obiekty to nie masz wątpliwości z czym masz do czynienia i są wykonane bardzo pieczołowicie nie wiem, do czego to porównać. Trochę do kreskówki bym powiedział. Do, wiesz, masz pastelowe barwy, takie animacje dosyć proste, takie, ale też mające pełny, pełny urok. Bo ta postać tak dosyć śmiesznie się rusza, trochę tak dosyć sztywno, ale całą grę spędza w takim uniformie roboczym. I, no i no, gra ma ogromne, ogromny połacie uroku ale to, to nie czyni ją wyjątkową wyjątkową czyni to, że ta gra spowodowała że mam ochotę znowu przychodzić z Quantum Break'a no bo jest aspekt podróży w czasie hmm. i po prostu nie spotkałem się jeszcze w grze przygodowej jak świetnie, jak świetnie dla zagadek, takich typowych dla przygodówek można wykorzystać to, że możesz się przenosić z teraźniejszości w przyszłość i z powrotem i w dowolnym momencie to domyślasz się, jakie to generuje konsekwencje. Że wiesz, na przykład w, w, w teraźniejszości y, samochód jest cały, albo y, jakiś przykład podam inny, że y, drzwi są y, w teraźniejszości drewniane, a w przyszłości metalowe. Rozumiesz, że ktoś, mhm. że jakby na pewno twoje zadania, twoje, twoje czyn, czyny mają pewien wpływ na przyszłość, tak jak to było w Quantum Break, no nie? Że możesz zmieniać, oczywiście w ograniczonym stopniu, ale tutaj fantastycznie się sprawdza to, że możesz w każdym momencie oczywiście w trakcie rozwoju historii nabywasz tą umiejętność, to nie od razu nie od razu możesz to robić, bo musisz wykonać trochę zagadek, żeby aktywować tą umiejętność, ale to daje taką frajdę i taki wiesz... Fajny, fajny, taki feeling y, dodatkowego kombinowania, no nie? Że, że, jak utkniesz, to myślisz sobie, kurczę, ale zaraz, zaraz, jak to pomieszczenie będzie wyglądać, kiedy y, przeniesiemy się w czasie w przód, no nie? I zdarzało się na przykład, że y, w, w przyszłości odnajdywałem jakiś przedmiot, aby go użyć w teraźniejszości, vice versa, i to wiesz, dużo takich fajnych, fajnych zagadek, y, określonych też y, świetną muzyką, taką klimatyczną, ambientową, mało tego, w grze też są umieszczone voice -y, całkiem fajne. Postaci jakoś wiele nie ma, ale też ta postać do siebie mówi. No niestety w języku angielskim jest gra i trochę szkoda, bo jest taki dosyć fajny humor tam przedstawiony. Ja bardzo ci zachęcam, żebyś tą grę sprawdził mm -hmm. i może no w tak kolejnym odcinku no tak. możemy zrobić tak follow-up jakiś mały, bo wiesz, no to jest... Kurczę, no jak mam być szczery, w tą grę mi się lepiej niż Syberię, no bo... To jest przygodówka taka, jak być powinna, nie? Nawet teraz, jak Tobie teraz o tym mówię, to mi się przypominają kolejne przygodówki, które kiedyś grałem, nawet na mobilkach, bo to nie jest jedyna fajna przygodówka na dotykowe ekrany, ale wiesz, na dotykowym ekranie to się mega dobrze sprawdza, bo dotykasz w danym miejscu, postać tam idzie, tak? Dwa razy tapniesz, postać tam biegnie, nie? I, I ta nawigacja po lokacjach jest płynna i przyjemna, wiesz? Ona w ogóle nie męczy. A w Syberii ja byłem najbardziej zmęczony łażeniem po prostu, wiesz, tym robieniem kilometrów, w tempie takim, nawet jak tam Kate bieg, biegała, to biegała w takim tempie jakby truchtu, nie? Że nikt nie biega naprawdę. Wiesz, to nie był sprint, tylko trucht, więc siłą rzeczy to musiało długo trwać. Ja to też bardzo polecam. Faktycznie, no, tam w komentarzach oczywiście piszą, że gra dosyć krótka, że dosyć drogi drugi epizod, ale na mój gust to nie jest jakiś kosmiczny pieniądz, żeby docenić fajny pomysł designerski twórców, tak? No bo ten pomysł podróżami w czasie nie jest jakiś częsty w grach przygodowych. Tak naprawdę to z pamięci mogę tylko wymienić Quantum Break i nic innego mi nie przychodzi do głowy tak na szybko. Ale to mega dobrze się sprawdza w tym. Tam dodatkowo w grze oczywiście jest tajemnica, która za tym wszystkim stoi, dlaczego przyszłość wygląda tak, jak wygląda. Nie chcę zdradzać żadnych szczegółów, bo to jest ogromna radość odkrywania. Gra nie jest droga, dostępna jest. Każdy może zagrać. E, jedyne z rzeczy z technikali, o którą zauważyłem, taką negatywną, że bardzo łatwo spowodować, żeby gra straciła dźwięk. Nie wiem, czy to, czym to jest spowodowane. Im to zgłoszę. No, że wiesz, że np. wpada powiadomienie w tle mhm. i raptem e, nie ma audio w grze, jest cisza. Oczywiście w samej grze jest mało muzyki. Ona jest taka bardziej klimatyczna, ale Yy, Voiceovery też yy, nie są czytane wtedy. Także to jest jakiś bug, podejrzewam. Może gdyby wyciszyć powiadomienia, to, to ten. A ja szalenie polecam. Świetna gra, kurczę, i, i absolutnie nie mogę doczekać końca. A radość rozwiązywania zagadek miałem wcale nie mniejszą niż w Syberii. I w ogóle to chyba spowodowało, że moja y, miłość do przygotówek bardzo odżyła i te retro gry będę chyba starał się kończyć, bo teraz dużo wraca, no nie? Tam Monkey Island. No i tak, ten... tak, tak, tak. E, jeszcze... ma, ma, mam pragnienie takich, wiesz, gier z historią, nie? Mm -hmm. Zamkniętych. No niestety, e, nie gier, tego akcji. Dużo nie ma. No nie ma, nie ma, nie ma. Właśnie muszę, wiem, że na Steamie tego sporo mam. Nawet Broken Age właśnie zainstalowałem ostatnio, żeby zobaczyć. Nawet taka śmieszna to zbieżność tytułu wyszła. Silent Age, Broken Age. Mm -hmm. Jestem ciekawy. Ale chyba w Broken Age, kurczę, no właśnie, tam też jest aspekt chyba y, czasu też poruszony mi się wydaje. Tak, tak, chyba jest. Znaczy, też Czyli, nie grałem, więc... No ma, mam kiedyś, wspominałem w odcinku, że kupiłem mm -hmm. grę, słynną grę od Tima Schaeffera, no nie? Która wzbudziła tyle kontrowersji, jak powstawała, bo tam miliony dolarów, wiesz, poszły na e, sam Adventure Game, no nie? Bo na tytułu nie padał na początku. No. ale pewnie na podcaście wypłynie Broken Age, bo no mam, mam, taką, mam takie pragnienie yy, zamknięty kier no zagraj, I, zagraj No i ten, ja Age, i, i ten Sherlock, wiesz, ten Sherlock też kurczę, yy, mnie ciekawi bo tak jak mówiłem w Syberii gdyby gra była naprawdę trójmiarowa, a nie tylko tła i postać, która sobie chodzi i, i, i nie był wymiksowany ten, yy, nie była wymiksowana ta stylizacja retro z nowoczesną grafiką to ta gra byłaby lepsza i ona by nie byłaby taka frustrująca, ale myślę, że oni mieli budżetu, żeby wypełnić, bo dopiero wtedy ta gra byłaby pusta, nie jakbyś chodził po pustych pomieszczeniach, nie? Może mm. ta, może to uczucie pustki byłoby jeszcze bardziej e, jakieś, wiesz... Mówisz, no, no że ta jest w Sherlocka, Sherlock nie wiem, zaryzykuje stwierdzeniem, że będzie lepszy z tego, co, z tego, co ty opowiadałeś o Syberii. No właśnie, no. Nie, właśnie słyszałem ten problem, że widzisz teraz wyciągam mobilkę, która ma powiedzieć, że jest, wiesz, po w cudzysłowie, a okazuje się, że bawi się równie znakomicie jak w pełnoprawnej grze na konsoli, nie? Mm. A jeszcze mi powiedz, bo tam są dwa epizody. Jeden jest płatny, drugi jest darmowy. Czy ten płatny jest dłuższy od tego darmowego, czy one są podobnej długości? E, wiesz co, musiałem to sprawdzić, ale chyba podobną ilość czapterów mają. Mm. I wiesz, i nawet takie, no widzisz, właśnie takie pierdółki są nawet lepiej zrobione. Na przykład jak... E, w grze też nie ma dziennika jako tako, ale kiedy wyjdziesz z gry i potem możesz chaptery wybierać to masz skrót co tam się działo, no nie, w tego w Syberii nie było, nie było wiesz, takiego, to, to samo to, co, co też było w, w Terror from the Deep, no nie, że masz dziennik, tak, i możesz sobie tak swobodnie poczytać o bieżących zadaniach, o tym co się przeżyło, wiesz, tak jakby aspekt narracji takiej jakby książkowej, nie. W Syberii mi też to zabrali, a w Silent Age to też jest, nie? więc też kolejna, fajna rzecz, że możesz w skrócie dowiedzieć się. Mało tego, ja tą grę chcę skończyć drugi raz, bo teraz wiem, jak są zagadki. To mogę sobie jeszcze raz przejść, wiesz, szybciutko i e, ten, nie blokując się, bo przyznaję, że kilka razy się zaciąłem, ale zagadki są bardzo intuicyjne i e, spostrzegawczość jest tylko potrzebna, jaka ta, jakaś tam minimalna, żeby ten... Zresztą wiesz, jak duże dłużej jakąś grę, tym szybciej ogarniasz specyfikę, no nie? Co, na co powinien zwracać uwagę, co jest ważne, co jest, co można pominąć. To nawet są takie śmieszne aspekty, że na przykład jak przechodzisz koło kosza na śmieci i po raz enty do niego zaglądasz, bo wiesz, poszukiwaniu przedmiotów to postać mówi na przykład, że no faktycznie nie mogę się powstrzymać, zajrzeć do każdego kosza na śmieci, które, e, które e, mijam, no nie? tak, na szczęście ten jest pusty mm -hmm. <laughs> i takich, wiesz, takich, takich smaczków jest naprawdę dużo dużo, dużo fajdy. tam mm -hmm. nie powiedział mi co fabule, ale to wiesz, gry z tą fabułą i, i już w opisie gry tam można przeczytać sobie, że wcielamy się w takiego przeciętnego gościa, który po prostu dostaje dostęp na specjalny poziom w firmie, w której pracuje, od tego zaczyna się cała historia, że Yy, odkrywa tam pewną ciekawą yy, no rozwija się, rozwija się plot fabularny w taką yy, zak zakmatwaną czasoprzestrzenią historię, więc super, super. Jak nagra mobilną, niedrogą... Znaczy nie wiem, ty jak oceniasz taką cenę? To jest duża cena, mała cena? 20 złoty... Niecałe. nie Niecałe. Wiesz co? Mm, nie wiem, jak długa jest ta gra. No myślę, że jak się szybko gra, to yy, góra parę godzin i to tak wiesz... Nie bo wiem, też nie to jest inna kwestia, że ty nie płacisz za drugi epizod, a ty te 20 zł płacisz za całą grę. Z tym, że pierwszy odcinek miał ci teazować, drugi... Wiesz, żebyś za to zapłacił, nie? No bo, bo kończy się w taki sposób, że koniecznie chcesz dalej grać. No nie, nie? no bo... Nie, no. Ale, ale model, wiesz... Zaraz powiem o tej grze No, no Model dzisiaj, jest ten, fajny, tak, ten, tak, tak. Że on jest taki... E... Wiesz, no bardzo młodzi ludzie tam, którzy napiszą komentarze, że to jest badziew, bo, y bo gra okazuje się płatna, jest y wiesz, poniżej pasa, no nie tak naprawdę, bo ten development gry kosztuje, jaka by mm -hmm. nie była, nie? Zwłaszcza kiedy zawiera pewną fabułę w sobie, y pewne mechaniki, które muszą być przetestowane i, i jakoś współgrać. i tekstu jest też sporo i voice -y są, no wiesz, to, to wszystko jest pieniądz tak naprawdę. I, i, ale ten model, ten model dystrybucji mi się bardzo podoba i zdecydowanie wolę to niż free to play chociaż nie wyobrażam sobie, że przygodówka była w modelu free to play, to w ogóle przeczynie, to, to się nie da no ale lepsze to niż to jest takie demo troszeczkę, no nie, że masz wersję demo po prostu i później masz no, wersję. Masz jak drugi epizod i płacisz od razu za ten pierwszy epizod no właściwie tak no trochę bym tak powiedział, że, że doceniasz, no doceniasz no te, pracę. Te tak? 20 zł jest za całą grę, nie tylko za drugi epizod. No właściwie tak. No. Tylko oczywiście nie musisz od razu jej uścić, tej opłaty. Tak, tak, nie tak. możesz tak. pierwszy grać. Yy, mi uważam, że jest uczciwy i, i warto. Choćby dlatego, wiesz, każdy może sprawdzić, się przekonać, jeżeli, pieszy, jeżeli chwyci początek gry, no to kupi resztę. Nie? I to jest super. To na mobilkach, yy, zwłaszcza na Androidzie, gdzie tam dużo się kradnie tych, ty, ty, ty, tych rzeczy, no to jest się sprawdza idealnie, moim zdaniem. Mm. dobra, to tak y, tyle chciałem o tym Silent Age, ja ogromnie polecam, y, zwłaszcza że jest za darmo do sprawdzenia, pierwszy epizod drugi, jak się spodoba to warto nabyć drogi nie jest y, przez nią, tak jak mówiłem, chcę znowu zagrać Quantum Break'a, bo te, posprawdzać inne warianty, To nie ma wariantów w przyszłości, ale wiesz, zawsze, wiesz zawsze mnie fascynowały te niuanse przestrzeni, nie? Ja grałem w co tego Quantum Break'a w różnych wariantach, to znaczy w pierwszym i drugim, bo tam po każdym chapterze masz dwa warianty opowieści, nie? I to jest trochę pis na wodę. Aha, okej. Okay. Bo tam niewiele się zmienia. Więc tam tak naprawdę po tym całym chapterze w Quantum Break'u wybierasz jaką chcesz wersję serialu, Nie? A, czyli, czyli, czyli to nie wpływa jakby na samą historię, ale wpływa na... Raczej na, na serial. Sam. Na serial. Znaczy, tam były jakieś szczątkowe zmiany w, w, w projekcie lokacji, ale naprawdę szczątkowe. I to jest wszystko. Mhm. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, no to... No nie wiem, no, ja, ja zagrałem w Quantum Break'a dwa razy, żeby poznać historię dwukrotnie, nie, Jed alternatywną i tą pierwszą. No ja sobie postanowiłem, że właśnie nadgonię sobie kilka tytułów, które rozgrzebałem. Znaczy dwojako chcę postąpić, albo po prostu zostawię daną grę i nie będę do niej wracał, nie będę udawał, że ją kiedyś skończę, tylko po podzielę, pogodzę się z tym, że zostawiam i trudno. Albo, będę pok albo pokończę, bo y, wspaniale jest skończyć grę. Naprawdę. Nieważne, czy to jest duża gra. Y, ogromną frajdę miałem z ukończenia tego y, ter Terror from the Deep. Już wiem, że będzie trzecia część. I też po zakończeniu gry okazało się, że jest bonusowy epizod. Także wiesz, super, super. Coraz bardziej lubię te Hop artefaktu, Chociaż muszę przyznać, że ten element y, hidden object jest taki trochę dziwny dla mnie. Jest, jest, że trzeba wiesz, że 50 przedmiotów zebrać, żeby mieć jeden, nie? I czasami inny, no nie? Niż w ogóle... Y, nie wiem, czego, czego bym się chciał spodziewać, ale ja wiem, że to jest specyfikaty gier mm -hmm. po prostu. I to jest A rodzaj puzli po prostu. Czekaj, ty grałeś w Nightmares from the Deep Pierwszą część, czy tak, drugą? Nie, dwójka, dwójka. <śmiech> no to też tak trochę dziwacznie yy, no tak, ale jako tak się złożył. no właśnie z Tobą zrobiłem ten błąd, że zacząłem od drugiej części ale to nie znaczy, że nie zagram w pierwszą nie? Mhm. na szczęście te Enigmatis mam pierwszą część więc y, też dzięki uprzejmości artefaktu więc zapoznam się chociaż mnie trochę te, y, przyznaję te momenty hopowe tak męczyły i, za, i przyznaję, że no To są że specyficzne jakałem... nagry, bardzo specyficzne ale tak, alfa jako taka jest fajna, zagadki są fajne i też dają dużo frajdy w rozwiązywaniu. I, I też te dzienniki i odkrywanie poszczególnych etapów historii, no to jest naprawdę szalenie ciekawe. I tym trochę tym Cthulhu też to, to też pachniało tam, no tam jest ten efekt, tam jest ten kraken cały, no nie? Więc i David Jones z kolei to przecież ten diabeł, który z tego co wiem w, Pirat w Piratach z Karaibów też jakoś jest powiązany, nie? Także to wszystko jakoś mitologia się cała łączy, no nie? Tych, tych postaci. Yy, na pewno warto było, ale yy, wiesz, szalenie przyjemne jest ukończyć grę i nawet nie wycalakować, nie? Czy tam wymasterować, po prostu skończyć, zobaczyć napisy końcowe i to też jest jakieś takie moje oddanie no. szacunku twórcy, że się grę ukończyła, a nie, że tu wiesz, no niby już szacunkiem jest, że kupujesz ten tytuł i w niego grasz, nie? No. Że już to też jest jakiś tam nie, ale, ale to jest całkowicie inne uczucie skończyć grę i odstawić na półeczkę że jest skończona, nie? tak, to tak jakbym, wiesz, rozgrzebywał pięć filmów i, i miał wiesz, jeden rozgrzebany mm. w 40 minucie drugi w tam 58, <śmiech> a jeszcze trzeci przed ostatnią sceną, wiesz, robił pauzę i wyjął płytę z czytnika no to bez sensu mm -hmm. jest tutaj próbuję walczyć z tym rozgrzebywaniem i, i nowych rzeczy staram się nie rozgrzebywać ale wiesz co, tak sobie stworzyłem taką ideę, że po prostu yy, na różnych platformach, no nie? Że, że, że jak na przykład ogrywam coś na 3 ie to traktuję taką oddzielną rzecz od odgrywania czegoś na konsoli. I staram się na konsolach nie mieszać po prostu już teraz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Yy, Robert, tak, czy jeszcze yy, tą jedną mobilkę mam. Graliśmy w, nie, w nią obaj. ja cię ją bardzo promowałem. Małe, mały jest tytuł. Jest super. Jest fantastyczna. Tak, to jest kolejna gra od y, studia Medi Mediocre czyli twórców Smash Hit. Kiedyś musiałem o tym wspominać, tam wiele tytułów oni zrobili. Sprinkle, e, Granny Smith, takie małe gry mobilne, które ma jedną wspólną cechę. Są mega dopracowane. E, twórcy są chyba, chyba Skandynawami, bo tam zobaczyłem kredyty, to tam, wiesz, e, wszystko son, końcówki i quiz, <gryst> więc ewidentnie, jak i Skandynawski, mają korzenie. E, sama gra ma, nosi tytuł, e, ma tytuł Pinout, Y, troszeczkę w nią grałeś, tak? To jest symulator, hmm. czy symulator, to jest adaptacja eee, pewna wariacja flipera. Tak, tak, troszeczkę, bardzo mało, ale jest tak. na, naprawdę fajna. W sensie ona jest taka bardzo casualowa, że można sobie w nią y, ją włączyć, pograć przez chwilę, wyłączyć i, i będzie się 100 tak y, zadowolonym. Ale tak, co powiesz o na przykład y, znaczy tak, grafika. Grafika maśle, jest jasztyk. super, tak, jest super płynna Jak na mobilkę, w ogóle. Ta gra... to... Tak, totalnie, nie? Mhm. Że wizualia, to jest to, jest to, jest to pewna wariacja flipera, czyli standardowo mamy łapki na dole, tylko jest pewna różnica, że y, kolejne poziomy to są jakby kolejne stoły, gdzie mamy jakieś elementy fliperowe, typu pampery, rampy, głównie rampy i teraz należy w, w, po prostu w sposób taki usystematyzowany y, zaliczać poszczególne rampy, żeby zdobywać dodatkowy czas, bo y, nasz czas gry limituje po prostu licznik czasu na górze i im lepiej sobie radzimy, tym wyżej zajdziemy. Mi, ja, ja tam, mi się oczywiście udało już do samego końca, bo ja wykupiłem tą wersję premium z checkpointami, bo tak jak w większości gier Mediocre, chyba nad wszystkich, tam jest tak, że oni dają grę bezpłatnie, ale nie udostępniają tego modelu free-to-play czy całkowicie za darmo, tylko po prostu płacisz za Checkpointy. I tak, bo w Smash Hicie tak jest w tej grze, że możesz zacząć grać od wyższego poziomu, ale tak naprawdę najlepszy wynik uzyskujesz grając od początku. Czyli jakby możesz się uczyć poziomów e, grając od checkpointów i stopniowo poprawiać e, poszczególne checkpointy, aż e, dojdziesz do samego końca gry. Bo gra nie jest jakaś tam długa to, bardzo. To znaczy, to polega mniej więcej na tym, że jest nieskończony, nieskończenie długi flipper. W sensie. On się kiedyś tam kończy, ale naszym mm -hmm, zadaniem. Jest, w taki, mm -hmm. Tak, naszym zadaniem jest po prostu wrzucenie tej kulki coraz dalej. Wrzucanie tej kulki coraz głębiej, tam coraz wyżej. Tak, bo w normalnych fliperach często występuje taki zabieg, takich fizycznych i też w grach, że masz taki jakby dodatkowy stół wyżej. Tylko tutaj oni poszli o krok dalej i to jest rozwinięta idea i tych stołów jest tam kilka bodajże z 7 poziomów bazowych i później jest taki tryb jakby Infinity infinite mode gdzie masz, po prostu lecisz już na taki tylko na wynik nie? ale mnie w tej grze zauroczyło wszystkim to, że każdy, każdy poziom jest w innej kolorystyce jest taki bardzo tronowy bym powiedział Tak pierwsze skojarzenie mm -hmm. to trony takie Tron, żywe dokładnie. barwy tak, takie... Mm, takie neony. Retro. Retro neony. Takie neony dokładnie, plus na każdym poziomie jest naprawdę świetna ścieżka dźwiękowa. Ja przyznaję, że na początku grałem, nawet od początku poziomy, żeby rozkoszować się tym przejściem soundtracków z, od takiego spokojnego do bardziej dynamicznego. Nawet wokale są kobiece. No, nie wiem, muzycznie gra też świetnie zrealizowana i to pokazuje jak dobrze można zrobić grę mobilną, która w żaden sposób nie... No, kurczę, ona nie ma się czego wstydzić. To jest perfekcyjny tytuł do takiego grania gdzieś tam w komunikacji, w kolejce. Muzycznie też jest świetnie, naprawdę. Nie wiem, jak to oceniasz, nie wiem, do którego poziomu doszedłeś. E, muzycznie najwyżej. nie wiem, bo nie grałem na słuchawkach. Grałem na a to szkoda. I... No. Bo tam jest taka ambientowa, elektroniczna muzyka, bardzo mi bardzo mi w gusta. Y... Tak bardzo im pasuje do moich gustów muzycznych, tak naprawdę obecnych. Ja szczerze polecam. Świetny tytuł od Mediocre. Oni naprawdę chyba nie zrobili kiepskiej gry, bo nawet jak zrobili grę, gdzie e, gasi się pożary takim śmiesznym, e, takim, nie wiem, taką sikawką, <głosłucham> to zrobili to świetnie. I też elementy logiczne. i Tylko tamta gra to bardziej jest na przechodzenie poziomów, na e, szybkość i na gwiazdki, no nie? Bardziej taki klasyczny styl mobilny, a tutaj po prostu kupujemy, jakby ugrywamy czas, tak? Jak jesteśmy dobrzy, zabrniemy wyżej i celem gry jest osiągnięcie maksymalnie dużego wyniku. I jeszcze jedna rzecz tutaj nie powiedziałem, gra też zawiera mini gry, też zaczepnięte sliperów. To są takie mini gry, jakie można spotkać na tym ekranie takim punktowym, gdzie masz wynik. Czyli, nie wiem czy to widziałeś, pewnie nie widziałeś jeszcze. E, nie, nie, nie nie, widziałem. E, na przykład masz e, samochód, tak? taki e, samochód omija przeszkody, jak e, A, tą, tak, ten... pokazywałeś mi to. Tak, tak. tak. Albo... Na, y, y, na Albo taka minigra w Asteroids. I ona jest e, na samej górze w takim małym pasku. I to też, e, ukrywając w tych minigrach, e, określ... no też ugrywasz sekundy, które potem doliczają się do gry. No i na, o, już ostatni element, który mi się tak przypomina, to są power-upy. W trakcie gry też możemy... Co to było? Sorry, sorry. To ja... Coś tak. Wytniesz to. To, był, to. Pewnie tak, to był power-up. Power-upy na przykład zamrożenie czasu, na przykład, kiedy że czas płynie tylko wtedy, kiedy Billa się przesuwa. To też dodaje i to też daje tą taką różnorodność, że tą grę można sobie, tak jak powiedziałeś, każdorazowo pograć, i można fajnie masterować każdy poziom, y, aby przechodzić go maksymalnie optymalnie, bo tam potem dochodzą takie elementy, które skracają y, przejście danego elementu. Niektóre rampy są mniej optymalne, niektóre bardziej. No, no Świetna gra, kurczę. On, i powiem szczerze, że tak z, kilka godzin na nią poświęciłem w podróżach ostatnio. Okay, I było hi. super. No, naprawdę było super. I z, jedyne, co byłem trochę zawiedziony, że jest tylko 7 poziomów ale jakieś tam wyzwanie jest, bo później masz już taki, tak jak powiedziałem, taki tryb jakby, gdzie już nie możesz zdobywać dodatkowego czasu, czyli tyle co ugrasz na przednich poziomach, tyle masz tego limitu czasu i y, tam możesz sobie masterować jak najwyżej, no nie? Mhm. I tam też są poszczególne poziomy, tam dobrnąłem do tego drugiego poziomu w tym trybie Infinite, czy tam Overtime on się nazywa, ale samo przechodzenie między poziomami, no nie jest fantastyczne, nie? Ta animacja jak... Y zbierasz ten czas po drodze pod wszystkich punkcików, no, no bomba, no. Ja liczę na to, że nie zrobią kolejną świetną grę, także to studio ratuje, moim zdaniem, mobilki jako tako w tej chwili, że, że pokazuje, że można inaczej i, i bardzo za to szanuję. Także polecam serdecznie grę Pinout na Android, a na wszystko pewnie, jak na Androidzie grałem. Tak, gierkowcy polecają. Super, super gra, kurczę, no widzisz, także nawet mobilki teraz można fajne zagrać i, i to jest w miarę świeże chyba, bo to jakoś taka to był przypadek, no nie bo tam przeglądałem, czasami tak robię, że zaglądam na główną stronę Google Play'a i tak patrzę o, jest w rekomendowanych nie? a zobaczę co to i tak jakoś idealnie chwyciło pod moje fliparowe te fliparowe zamiłowanie do, do, do takich gier z bilą i łapkami to chyba, czy zbliżamy się do końca, nie, możemy Aha, chyba tak, chyba tak i tak za, całkiem długo wyszło, bo najęczałem się znowu o superie. także <laughs> y, dziękujemy. Y, trochę się odwołam do komentarzy. Mieliśmy tylko jeden komentarz pod odcinkiem. Niezawodny Isaac napisał i odwołał się, uwaga, do MGS-a, którym w rozmawialiśmy. Mm -hmm. To tak krótko nawiążę do tego, że dla, dla MGS-a jeżeli nie powstaje remaster na PS4, to ja zamierzam kupić ps 3 Także chętnie. Czekaj, ale jakiego MGS-a? No, starych NGSów, Metal Gear Solid 1, 2, no, i tak to dalej. Jest na nie? Ale chciałbym prawdziwy kontroler. Mm. A na w końcu nie kupiłem. Wiesz, A potem na nie ma wszystkich masz. części. Mam tylko jedynkę. No. A jeszcze jest dwójka, i tak dalej. No tak, jest jest. Trzy części. To, ja się strasznie odbiłem od tej jedynki i nie wiem, czy do tego wrócę. To jest, To jest straszne, to naprawdę ojej, a właśnie Izak pisał, że, na, że ma największy sentyment właśnie. Bo wiesz, jak teraz. się grało w momencie premiery, to może tak, a teraz jesteśmy przyzwyczajeni do kompletnie czegoś innego, nie? A nie, poczekaj, żeby nie skłamać, to Devi właśnie jest wielką fanką MGS-ów i mhm. Ania właśnie Rogala właśnie po trzeczeniu odcinku była gościnnie i wspominała, jak zaczęliśmy tak płynąć w nostalgię, to to właśnie o MGS się rozmawialiśmy. Znaczy, wiesz, ja MGS-a kończyłem też dawno. Mm -hmm. Więc y, to było naprawdę masę lat temu i może ta, też bym się odbił. Ta gra też jest specyficzna, no nie? Ale to wiesz, jak na tamte czasy, to była jedna z najlepszych gier taktycznych. Tak naprawdę. No tak, skradanych. tylko właśnie, ja chciałem teraz zagrać w mgs i od której części zacząć, nie? Bo od jedynki będzie mi ciężko bardzo. Mm -hmm. No właśnie. No, wiesz, niby jedynka była pierwsza, nie? Ale te nowsze części są dużo nowocześniejsze. No tak, tak, wiem. Chyba trójka już była na PS3 albo na PS2. Znaczy, dwójka też. Wydaje mi się, że dwójka też. Tak, ale dwójka I... nie była natywnie na PS3. W sensie ona była portem albo wiesz, taki klasik nie? A, jasne. No tak, bo to mogło być. Musiałem czas zweryfikować moją wiedzę na temat MGS-ów, a to było dawno. Nie, tru, no ja trójka To była jedenka. jednak na PS2, a czwórka była na PS3. Tak. Zdecydowanie tak. Nie wykluczone, że to też były jakieś tam remastery z, z PS1, ale teraz powiem szczerze, że nie jestem pewien, czy jakaś część nowsza niż jeden była na PSX-ie pierwszym. No, też nie to wiem. musiałbym uzupełnić wiedzę. Zresztą ja tak odegrałem tylko w jedynkę, więc co ja mogę wiedzieć w tej chwili? Ja tylko tyle, że widziałem na promocjach i tak się wahałem, czy brać, to się skusiłem tylko na tego klasycznego, żeby no. sobie jeszcze raz zobaczyć. Mi się strasznie grało. Nie wiem, czy to jest kwestia sterowania, czy tego... Mam że... takie wrażenie. Tak? Bo tam y, jednak w tym starym padzie nawet masz te, masz te bampery i triggery, no nie? Mhm. Czy tam nie ma analogowych, ale masz tam przyciski też pod palcami wskazującymi, i nawicie to jest trochę męczarnia z tym ekranem. No e, tą płytką dotykową tak pod, pod, e, pod konsolą. Może kiedyś sobie kupię PlayStation pierwsze. Ja mam. Masz? Tylko grę trzeba zdobyć. No tak. Aha. Właśnie na Allegret. możemy tak zrobić, że takie retro polować to jak może do Piksela się wyrobię, to, to przytargam, okay. bo to jest tak mała konsola, że ona się w torbie mieści takie, wiesz. Mhm w tak zwanej męskiej torebce. <głos> <Bez> problemu wejdzie <głos> z padami dwoma i możemy tam gdzieś, wiesz, przycupnąć i wypożyczyć telewizor i zagrać sobie na przykład w na Trójeczka 3 i uznać, że ten Wipeout jest tragiczny do gry i że nic nie widzisz. <głos> Okej. Okay. No jest ta wersja. No i ja teraz bardzo wyczekuję na remaster w ogóle. No będą wipeout. te remastery na PS4. Jak wiesz jak ja się cieszę, wiesz, że gdy jest dla mnie święto to jest czerwiec, mm. to jest zaraz a wiesz, jak, jakie fajne były edycje prasowe do wipeoutów, super były ja ją widziałem, no z, anty, z antygrawitacją tak, niby, tak, nie? świetnie ja, widziałem, bo na Twitterze znalazłem hashtag, bo tam PS4 profil twitował i tak, i zobaczyłem to i zazdrościłem, bo taką figurkę to ja mogłem mieć, która mi cały czas lewituje, wiesz, gdzieś tam się obraca Rewelacja, no. Czy znaczy, nie wiem, tam jakieś pole magnetyczne, jakieś mhm. ściema, no nie? Ale, ale wiesz, no efekt piorunujący, nie? Świetny, świetny. No ja wyczekuję i to będzie gra za mniejszą cenę, to nie będzie tam. Tak, tak no to będzie 120 zł chyba. Super. Za, za, za trzy gry. Znowu y, fantastyczna mhm. rzecz dla fana i to będzie mega uzupełnienie dla... Y, bo to będzie, wiesz, bo, bo te łapałty, ten piór i ten Pulse, które były teraz w promocjach na Vite, to są jednak gry z PSP. One troszeczkę odstają, wiesz, od standardów. Ale to, czekaj, to wszystkie wipeouty były na mobilki? W sensie na handheldy? Były, znaczy te wipeouty, moim zdaniem ten Pulse i ten, to, to tak, nie wiem jak, chyba na PS3 coś było, ale, ale to musiałbym na, na PS3 raczej były, mi się wydaje, no bo to byłoby dziwne, mm -hmm. gdyby nie było. No tak, tak. Nie, bo to był flagowy tytuł, nie? No to Chyba, że... Bo na PS4 na pewno, nie? To jest dopiero pierwsza odsłona, ale na PS3 to na pewno. Na dwójkę też na pewno było. Tylko wiesz, ja akurat PS2 nigdy nie miałem, ani PS3. To moja wiedza jest mierna, co najmniej. Mhm. Ale wiesz, skoro teraz y, będzie to tam PS3, to myślałem tylko pod kątem takich rzeczy, których nie ma w remasterze y, i które są eksami. Tylko takie rzeczy, nie? Brałem pod uwagę, jeżeli chodzi. No wiesz, kupić tanio chlebaki. Tak. tak jak Izak nam sugerował, Dokajnie. kupić tylko odpowiedni, nie? Kupić na chleba. I jedną chcesz. konsolę na spółkę. No i tyle, nie? Ograć eksy i odłożyć do gabloty albo na Allegro do gabloty. <laughs> Dobra, y, tak, jeszcze chciałem podziękować, kończąc już y, odcinek 32. chciałem podziękować Izakowi, że ciągle komentuje, że troszeczkę odwołał się do y, MGS-ów i naszej nostalgii w poprzednim odcinku. Y, bardzo się bardzo Ci się cieszymy, że jest z nami, że też ja tak myślę sobie, że fajnie, że nam komentuje, bo dodaje nam trochę motywacji, żeby robić nowe materiały i, i wchodzić w te nasze nostalgiczne momentami momenty. E, tak, no w poprzednim odcinku już przypominaliśmy, ale to warto znowu przypomnieć, Pixar Heaven niebawem w końcu maja, także e, tak, niektórzy 25, wpada. ty 27 nawet 28 chyba. 28 chyba tak. Bo cztery dni jest tym, w tym roku. I, i chciałem wspomnieć, już... że jak tego słuchacie, to za tydzień będą targi, książki, slash komiksowa Warszawa, na których będziemy. Tak, ja. ja no, wszyscy będziemy raczej. Mhm. Mam nadzieję, znaczy przynajmniej większość. 18-21. No, tak. 18, no. no ja, ja nigdy nie byłem i ten. Już dostałem wejściówkę, także chętnie, chętnie się zapoznam. Zobaczę, co to jest. Zawsze może coś, coś fajnego zdobędę, nie? Mm -hmm. Jakoś, jakąś fajną nie, pamiątkę. To, to jest wiesz, to, to jest fajna impreza. Dosyć duża, dosyć fajna. Nie. Dokładnie tak. E, także tak, dziękuję za komentarze. Zapraszamy na nasze. No tak zawsze Piotrek to mówi, zawsze ja. Zapraszamy na, nasze, na naszego Twittera, na nasze streamy. Tam Piotrek walczy ostro i ostatnio Preja próbował streamować. Ja tam padłem niestety. Ale już. Wydaje mi się, że coraz bardziej profesjonalnie to wygląda i to jest fajny dodatek do podcastu, aby jeszcze coś tam fajnego postreamować co jakiś czas. Ja tam ostatnio się nie pojawiam, bo też mało gramy w multi, ale super, że Piotrek to, to, to robi. No i mam nadzieję, że yy, widzimy się na Pixelu, nie tak naprawdę. Zresztą przy kolejnym odcinku jeszcze będzie jeden przynajmniej, a nawet dwa do Pixela, więc będziemy przypominać, bo to jest takie wydarzenie, na którym warto być. Ja liczę na to, że spotkam się też z osobami z innych podcastów, może pogadać o doświadczeniach, o... No, liczę na dobre spotkania, bo tam zawsze, zawsze Pixel stał fajnymi rozmowami, no i tego i mnóstwo retro, no nie, te wszystkie stare konsole, może też właśnie PSX-a wezmę ze sobą, żeby już tak, wiesz, pojechać przygotowanym <grym> w pełni. Coś jeszcze, chyba chcesz dodać na koniec? E, tak, subskrybujcie nasz kanał na YouTube. <śmiech> Wiedziałem. I lubcie naszą stronę na Facebooku. Tak, tak. To, znaczy, no, staramy się być wszędzie, gdzie, gdzie są ludzie i są słuchacze nasi, także mam nadzieję, że podobał się ten odcinek, także Taki bardzo kameralny. dziękuję. Tak, ale one mają swój urok jakoś po prostu mają, mnie Takie y, jak tylko dwie osoby rozmawiają, dlatego tak pewnie dobrze mi się słucha Fantasmagiri, ja polecam, może kiedyś tam y, Dachman słuchał któregoś odcinka, to może kiedyś tego wysłucha i mu się zrobi miło na sercu. <grym> może. Kto wie. No, to także. ten. Także bardzo dziękuję, Hubercie. Dziękuję ci też y, bardzo. Za, za to nagranie, także słyszymy się już za tydzień. Za tydzień. Hej, hej. Cześć. Cześć, cześć.